Cześć, audycja kadr Ci dzisiaj odcinek 86, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak, jak zwykle w tym samym składzie. E, zaczynamy od newsów, których trochę się namnożyło tutaj przez ostatnie dwa dni. E, zaczniemy od tematu, który nas nie dotyczy, bo jesteśmy biedni i w ogóle, a w zatem e, ekskluzywne do nas nie pasuje. Tak mi się wydaje. E, szninkiel ekskluzywny był już swego czasu Torgal ekskluzywny. Teraz dostaliśmy Szninkla e, od, e, od 600 zł, że tak to ujmę. E, to jakieś co? nowe w Tak, tak. Cena okładkowa 600, 599 zł, nakład 750 egzemplarzy. Twarda okładka, złocenia, tłoczenia pierdu, pierdu. Przed sprzedaż już wystartowała 13 maja będzie premiera tegoż komiksu nie wróć 13 maja wystartowała e, ta przedsprzedaż a komiks będzie dostępny od 6 czerwca ale nie, nie o tym rzecz mowa gdyż e, jeżeli, jeżeli byliście zainteresowani kupnem tegoż komiksu to już pewnie o tym słyszeliście tam zdaje się y, wczoraj jeszcze były jakieś y, jakieś 20 sztuk dostępne na planecie komiksów wczoraj czyli w sobotę e, nie wiem czy w chwili obecnej jest jeszcze coś dostępne, ale generalnie chodzi mi o to, żeby e, generalnie chodzi mi o to, że chcia, chciałem zapytać Cię, jak uważasz czy to, że takie rzeczy się zaczynają ukazywać na naszym rynku, jak właśnie ten ekskluzywny Torgal, ekskluzywny szninkiel, czy to dobrze? świadczy o naszym rynku, czy to jest kolejny zwiastun tego, że o, panie, to w końcu... Ten, ten słynny kryzys, tak, ten, o, o którym rozmawialiśmy. Ten, ten słynny kryzys, co, co tydzień pojawia się nowy zwiastun kryzysu, a kryzysu wciąż nie ma. Rzeczy są warte tyle, ile chcesz za nie zapłacić i wiesz, wydania kolekcjonerskie jak najbardziej rozumiem. A to, że sam bym nie kupił, nie znaczy, że uważam, że kupowanie czegoś takiego to jest głupota. Mm. No, no. obaj marzymy w skrycie o tym, żeby mieć jakiegoś artista, arti artista tak, no. to, to, to, to prawda. Um, ale jeśli chodzi o to, no fajnie, fajnie, że to się trafia. Uh, fajnie, że są takie inicjatywy i że wydawnictwa, które zaczynają z czymś bardzo ryzykownym, nie? No bo jak pomyślisz sobie, komiks za 600 zł. Porąbało, nie? <laughs> kto, kto, kto to weźmie i znika. Mm. Właśnie i to jest to, co chciałbym bardzo mocno podkreślić, bo Torgal zniknął chyba w dwa dni i ten szninkel też bardzo szybko się sprzedaje, pomimo takiej ceny, więc no, popyt jest. Pytanie, czy, jest, ale to, też jest... Pytanie, czy to jest magia Rosińskiego, czy jeszcze na przykład na, na jakieś inne tytuły też by, też by to się znaczy, tak będzie to, to to rzucili. Jest, to jest wiedza wydawców, mm -hmm. że tak rozmawialiśmy wtedy, kiedy zastanawialiśmy się, czy to już jest mm, kryzys na nieskończonych polskich y, ziemiach i tak dalej. Mm. Że nostalgia się zawsze tutaj dobrze sprzedaje i wydaje mi się, że gdyby gdyby pojawiły się takie zeszyty Kajka i Kokosza, takim właśnie wiesz, Artist Edition powiedzmy, to też by zeszły. Kapitan Żbik też by pewnie zszedł. Tak, błyskawicznie. E, wszystkie rzeczy, które mm, kojarzą się Ludziom, którzy obecnie mają pieniądze z czasami, które były dla nich łatwiejsze, czyli z dzieciństwem, to zawsze się sprzedadzą. Ta takie wiesz, takie jest moje zdanie. Jakby nie patrzeć, ile osób się władowało w, w transformery, które kosztują miesięcznie 80 zł? No tak. Co nie jest oczywiście jakimś oho ho wydatkiem, ale zawsze jest to 8 dych. Można za to kupić trochę jedzenia. No patrz, nie, nie o jedzeniu pomyślałem w chwili obecnej. Tak, ale ja jestem tą, tą osobą, która buli te 80 miesięcy. I, I Znaczy oczywiście nie ma w tym ni, nic mhm. złego, żeby nikt mnie czasem nie odebrał, że, że to e, krytykuje, e, ale takie wydania kolekcjonerskie w wysokich cenach to jest coś normalnego i spoko, że to się pojawia. zastanawiam mnie tylko, czy jakby się pojawiło... Um, zastanawiam się nad jakimś komiksem. No ja na przykład... Czy jakby Osiedle Swoboda wyszło za 700 zł, mhm. ile osób by takie coś kupiło? O, to jest, to jest dobry Bo to jest komiks, który uwielbiam i mam na półce i, i go bardzo go sobie cenię. Natomiast czy osoby, które też już mają na półce, czy kupiłby jeszcze raz w lepszej wersji za 700 zł? Wiesz, bo ty się na przykład zastanawiałeś teraz na to Swobodą, który jest moim zdaniem świetnym przykładem, bo mi tak na przykład krążyło po głowie, czy gdyby któreś wydawnictwo się skusiło, nie wiem, przykładowo Egmont Non-Stop Comics albo coś ten Deseń, wydać na przykład, tak jak były helboje w wersji tej library i gdyby tak się skusili puścić to library jed... w, prawdziwym, w takim, prawdziwym o, w takim library. jeden do jednego, mm -hmm. takim skórzanym, fajnym, albo e, coś, czego też na naszym rynku nie ma, czyli na przykład omnibusy pełne te, te po 600-800 stron. coś Albo takiego. absoluty z albo bo, absoluty, bo tam, no. o, Omnibusy w sumie są wielkimi zbiorczymi dla mnie, mm -hmm. a, a absolut już był takim takim wydaniem naprawdę kolekcjonerskim. Tak, tak, tylko ja mówię nawet nie tyle o samych kolekcjonerskich rzeczach, tylko o mm -hmm. takie, które musiałyby siłą rzeczy kosztować nie wiem, 300 wie albo nawet więcej. Mm -hmm, mm -hmm. Czy, czy, czy takie rzeczy by się przyjęły. no Jest to myślę ciekawy temat, bo ja nie ukrywam, że ten szninkiel i ten torgal to jest dla mnie pewniak, ze względu na to, że na rosyjski klasyka i w ogóle jestem ciekaw, czy na przykład będą kolejne Torgale w tym, w tym ekskluzywnym wydaniu, bo przecież to jest 30 ileś tam tomów, mm -hmm. Jezus, mm -hmm. nie, nie nadążam. No, Sznikiel to jest jedno jedyne wydanie, to jest, tutaj jest wersja czarno-biała i kolorowa, więc są dwa różne tomy w, tych, w tym ekskluzywnym wydaniu, ale no to nie będzie jakiejś kontynuacji Torgal, no przynajmniej Czysto teoretycznie powinien mieć takich, takich tomów i, ileś tam i ciekawe czy na przykład kolejne będą, jeżeli będą, czy będą w większym nakładzie, czy, czy będą wręcz przeciwnie w mniejszym nakładzie. Mhm. Ale wiesz, teraz się zastanawiam, pamiętasz ile kosztowały niektóre edycje od Ongrysa? Te takie naprawdę kolekcjonerskie, w ładnych oprawach i tak dalej, one też były powyżej stówy. No tak średnio, ale na przykład pamiętam ile kosztowały te fajne wydania ze Screamu. No, też dużo. No, też, też sporo. A też I ludzie i tak kupują. Też, też bardzo ładne. no. I screen co jakiś czas zapowiada kolejne sywa właśnie takie wydania bardziej EO. I jak DNA chociażby. I one nie? schodzą jak najbardziej. Mhm. No. Więc czy jesteśmy gotowi na pierwszy polski omnibus? No, jest też kwestia dostosowania nakładu, prawda? Mhm. Bo jakbyś wydał to w, nie wiem, w 10 tysięcach egzemplarzy, to. na no, no, no raczej nie. Ma szansę nie wypalić. Natomiast tak, spoko, dopóki wiesz, ktoś chce to kupować, wydawnictwo na tym zarabia, eee, nie widziałem na żywo tych wydań kolekcjonalnych, bo Torgal się ukazał, a tak, ukazał się, bo już go ludzie przecież opychają. Eee. Tak, właśnie miałem ci nawet podesłać dzisiaj jeden link do aukcji, co widziałem tam już 800 i, i idzie, idzie coraz, coraz wyżej, a chyba w niedzielę, e, czyli dzisiaj kończy się ta aukcja, no jestem ciekaw jak się skończy. Za, nie wiem, torgal tam numer 30, coś na ileś tam, nie? No to, mówię, szaleństwo, no a co dopiero za jakiś czas, nie? Bo, mm -hmm. no może być wesoło, jeśli chodzi o te ekskluzywne wydania. Ja jestem jak najbardziej przeświadczony, że będzie ich więcej. Ale czy będzie coś poza pozarośnickim, to już nie jestem aż tak mocno przekonany. Przynajmniej w tych takich super duper ekskluzywnych wydaniach. Natomiast skoro już jesteśmy przy kryzysie, prawda? No to co? No to kolejne dwa wydawnictwa stwierdziły, że komiksy w sumie to nie jest taka siara i jednak dołączymy je do swojej oferty. Obydwa wydawnictwa są to wydawnictwa dotychczas... Znaczy może od razu nie, nie przesądzajmy, że ktoś uważał, że to siara, bo niektórym się tak zdarzało? Mhm. No były już kiedyś takie wydawnictwa, które Ta, no, jak, no, ale... jak najbardziej tak uważały. Jasne. Nie, ale tutaj po prostu tak chciałem jakoś, nie wiem wstęp pięknie zrobić, ale mi jak zwykle nie wyszło. Wydawnictwo Stapis, które zapowiedziało na 12 czerwca tego roku, wydanie dziennika Anny Frank. Jest to komiks scenari ze scenariuszem Arie Arie Arie Ariego Formana. Uznam, że to mężczyzna najwyżej, niech mnie ktoś poprawi. I rysunki Dawida Polońskiego. I zapowiada się to całkiem ładnie, ponieważ udostępnione strony Przykładowe, no wyglądają całkiem nieźle. Opis też wygląda całkiem nieźle. Ym, I jest to pierwszy komiks w ofercie tego wydawnictwa dotychczas. Komi, dotychczas komiksy omijające totalnie, wydającego tylko książki. Natomiast wydawnictwo Publikat, które zapowiedziało komiks, który się nazywa Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Ym, autorstwa Ross Chast. To jest nie, nie pierwszy komiks w ofercie tego wydawnictwa, ale pierwszy od 9 lat. Bo w 2010 wydali zmierzch komiksowy. I chyba się mocno przejechali, bo pamiętam, że to leżało i leżało i leżało w tych empikach. Później leżało w tanich książkach. I no cóż. Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym tutaj. Z tego co widzę też całkiem nieźle to wygląda. Niestety nie mam tutaj żadnej informacji na temat tego... Jak to, a nie, jednak jest liczba stron 232, oprawa miękka, cena okładkowa 56 zł, czyli taki, taki standardzik, strony przykładowe no jest, jest, ca, jest, ca, jest cała jedna, więc, więc dużo, dużo to nie powie, ale chciałbym po prostu, chciałem po prostu zaznaczyć, że kolejne dwa wydawnictwa zdecydowały się przynajmniej spróbować. Wcale nie jest powiedziane, że pójdą potem za ciosem i będą te komiksy mieć w swojej stałej ofercie. Dzisiaj zresztą powiemy coś o jednej pozycji z wydawnictwa Marginesy, też dotychczas bardzo książkowym, ale po nawiązaniu współpracy z Szymonem Horsmanem też poszli w komiksy i to wydaje się całkiem fajne komiksy, przynajmniej ten, o którym dzisiaj powiemy. Mhm. No i jest właśnie tak, że wiesz, tu kryzys, że za dużo, że o jak to, to rąbnie, to rąbnie to bardzo e, oczywiście grzeczne, grzeczne zastępstwo dla słowa, które faktycznie pada w tym zdaniu najczęściej, a tymczasem no kolejne wydawnictwa coś tam jednak próbują uszczknąć z tego komiksowego tortu zaczynają widzieć w tym jakiś potencjał i nie, ba, nie obawiają się sięgać po fajne rzeczy, przynajmniej teoretycznie fajne rzeczy, bo obydwa te komiksy i od Stapis i od publikata wydają się być całkiem, całkiem ciekawymi pozycjami, mhm. więc no może jednak po prostu pogłoski o śmierci naszego rynku są mocno zbliżającej się oczywiście są mocno przesadzone. No tak, so, myślę, że może tak być, ponieważ zależy kto mówi też takie opinie. No, no jak to, kto mówi, no wiesz, wszyscy mówią o kryzysie, bo przecież to musi być w końcu kryzys, nie? Jak w DC. No, no oczywiście, ostatni kryzys na nieskończonych rynkach w Polsce, dokładnie. No ale cóż, ja, ja się zdecydowanie Kryzys cieszę. z jest <laughs> Tak, ja się zdecydowanie cieszę z tego, że coraz więcej tych komiksów jest z różnymi, no nieraz kompletnie nowymi logami na okładkach, czy tam z tyłu ty, tejże okładki. Przyznam się szczerze, że już kompletnie nie nadążam za tym, co, kto, kiedy i jak się zapowiedział, dlatego cieszę się, że, so, że jest internet, który donosi na, w miarę na bieżąco. Mm. No cóż, czekamy na kolejnych, czy wręcz przeciwnie? Boimy się już kolejnych wydawców. Znaczy, jeśli są to wydawcy książkowi, którzy, dzięki którym ktoś pozna dodatkowe komiksy, to super, bo jeśli się spodoba, to sięgnie po więcej i ma bardzo dużo dobrych wydawców, którzy mają już w tym doświadczenie. Natomiast to nie jest tak, że te wydawnictwa się przebranżawiają i kończymy z książkami, od teraz tylko komiksiki. I dobrze, że tak jest. Jak wiesz, będzie się pojawiało coś regularnie, to, to już super. Jakbyś chciał czytać wszystkie książki dostępne na rynku, no to, no, to, trochę, to trochę... mogłoby się, miałoby to szansę nie wypalić. Już nawet wystarczy, że wejdziesz sobie co środę na Comixology i już ma szansę nie wypalić, jak wejdziesz w nowo dodane. Także trzeba wybierać. Mhm. Mm A, powiem ci, że już ogarniać, ogarniać nasz rynek. Pamiętam, były takie czasy, ty też pamiętasz te czasy? Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Kiedy Chipsy Raffles były niezłą okazją? No to też były czasy, owszem, ale chodzi mi o to, że y, wszystkie amerykańskie komiksy na polskim rynku szło ogarnąć. Y, ukazujące się w danym miesiącu, ponieważ najczęściej ukazywał się jeden albo wcale. Tak, to pamiętam te czasy. <śmiech> 2000, y, nie wiem, w wzwyż, <śmiech> tak to mniej więcej było. Gdzie, znaczy no dobra, no nie było tego aż tak mało, ale przykładowo Egmont puszczał jednego Batmana rocznie, jakieś tam pół rzeczy z Vertigo, coś tam, właśnie inne głupoty. Z Marvela też były to jakieś pojedyncze szały Mucha komiks tam serwowała komiksy co jakiś czas. Miękiej oprawie. No to były czasy właśnie, no. Loveless no. pamiętamy. Tak, a teraz, no kurczę, spróbuj ogarnąć... Nie wiem, samego Marvela i DC z Egmontu miesięcznie masz osiem komiksów. Znaczy, wiesz, przeczytać to byśmy dali radę przeczytać. Ale kupić już a, jest problem. Ku, kupić, no, dużo pieniędzy by trzeba. Tak jest, a kiedyś tak nie było. No ale cóż, ja osobiście cały czas trzymam kciuki za to, że tego kryzysu szumnie zapowiadanego i chyba wyczekiwanego, bo nie wiem. Tak mi się wydaje, że osoby, które w co trzecim zdaniu wspominają o, o zbliżającym się kryzysie, chyba chcą, żeby on nastąpił. No ale za momencik też przejdziemy do e, takiego mniej radosnego tematu, ale to tam jeszcze za, za momencik, dotyczącego polskiego rynku. E, non-stop Comics e, wyda, e, zapowiedziało dość niespodziewanie, znaczy zapowiedziało, ujawniło dość niespodziewanie takie wstępne zapowiedzi na drugi, drugą połowę roku. Mianowicie na serwisie, którego w sumie nie znam do dzisiaj, do teraz, zagrano.pl, coś kojarzysz? Nie? nie zaglądałem dotąd do, tam, no, pojawiła się oferta wydawnicza wrzesień, listopad, ale nie w zasadzie takiej, że miesiąc po, po miesiącu, z datami i cenami tak jak to zwykle bywa, to będzie, w, to będzie dopiero dostępne w katalogu, który się pokaże na komiksowej Warszawie już za tydzień, niecały, tylko po prostu wrzucili, wrzucono taką grafikę z kilkoma komiksikami tutaj pokazanymi jest na przykład okładka kolejnego Firagentes, okładka kolejnego Lastmana *Aid Hate Fairyland czy Deguna ale też pojawiło się parę nowości mnie oczywiście ucieszyły dwie nowości z Imidzu, mm -hmm. a w zasadzie jedna, bo jedna z tych dwóch rzeczy mi kompletnie nie siadła, jest to Dead or Glory Ricka Remendera, co jest w sumie ciekawe, bo to jest chyba pierwszy komiks Ricka Remendera w Imidzu, który mi nie siadł po prostu, nie mówię, że zły, tylko po prostu mi nie siadł, po, po pierwszym zeszycie stwierdziłem, że nie mam ochoty kontynuować tej, tej lektury, ale za to Days of Hate to już jest komiks bardzo fajny. I tutaj Okładka też ma super. Tak i mega polecam. Na szczęście jest krótki, bo to jest 12 zeszytów, które się ukazywało dwa, w roku 2018 i jeden zdaje się w styczniu 2019. E, scenarzysta Ale Scott znany z znany z paru kontrowersji sprzed paru lat, ale także napisał taką bardzo fajną serię Zero, e, między innymi. Później coś tam w Marvelu z skrobo, ale raczej mu tam nie szło. Zero to jest taki jego... E, jak dotąd najbardziej rozpoznawalny y, tytuł. Natomiast y, rysunki Daniel Zezeil, między innymi z Lowlessa, właśnie znany, jeśli chodzi o wy wydania polskie. I całość się zamyka w dwóch tomach, więc, więc jest to krótka rzecz. I to mogę w ciemno jak najbardziej polecić. Y, są też dwie pozycje z boom. Mm -hmm. I tutaj myślę, że jedna tobie przynajmniej padnie, y, wpadnie w oko, czyli Snowblind. Tak, Snowblind to, to jest coś, co. Zapowiada się bardzo fajnie, ale to Tyler Jenkins mnie przekonuje tym, że się nazywa Tyler Jenkins i jego styl rysowania mm, nie zdudził mi się i mam nadzieję, że długo, długo mi się nie znudzi. I tu szczerze no czytałem troszeczkę o tym komiksie, miałem na wishliście na Comixology. Ale na szczęście nie będę już musiał kupować tego na komiksologii, jeśli będzie po polsku, także z, te, z, tego, z tego się bardzo cieszę i też fajnie się zapowiada inny komiks z BOOM, czyli Koda. Tak mam, no, bardzo fajną okładkę, nie znam kompletnie tego, tego tytułu, ale Simon Sporrier czy te rzeczy, które czytałem, jego autorstwa, były bardzo spoko. Mhm tutaj przed nagraniem tak powiedziałeś, że okładka wygląda trochę headloperowo, co jest oczywiście jak najbardziej po pozytywną rzeczą i ja się tutaj muszę jak najbardziej zgodzić. Bardzo, bardzo fajna jest ta okładka. Nie, nie wiem, sprawdziłeś może jak długa jest ta seria? Nie, nie, nie, nie, nie A, Czyli to sobie jeszcze będziemy musieli sprawdzić, ale oczywiście nie samymi amerykańskimi rzeczami Non-Stop Comics żyje. Tutaj też widzę kolejne tomy, jak to się nazywa, Nomen Omen, ta taka dziwna rzecz, która wygląda jak manga, a wcale mangą nie jest, która się nazywa Last Man. Mm -hmm. e, O, i coś w twoich e, ulubionych, albo jednych z ulubionych klimatów, czyli Lovecraft. Tak. I tutaj oddają ci głos. I bo... tutaj nie mam pojęcia, co to jest za komiks, wiesz? <głosy> Okej. Okay. Ale to nie jest na szczęście Alan Moore, także liczę na coś, coś dobrego. Znaczy, i... znaczy, no, jeżeli chodzi o Lovecraft by Brec Breccia, Breccia, jak się czyta to nazwisko, no to myślę, że po, e, po poprzednim komiksie tego autora, który ukazał się w Polsce, no to myślę, że też już w ciemno możemy stwierdzić, że na pewno rysunkowo będzie mega. Tak, no, same rysunki z tego Lovecrafta Brecci, czy Breccia, jak przeglądałem, to są mm, no, w klimacie tego, tego, co Lovecraft pisał. I no koniecznie chcę to zobaczyć i przeżyć. Doświadczyć wizualnie. Mord Cinder był mega fajny. Tak, Mord Cinder to, to, to był kosmos. A tutaj też można się popisać. Znaczy można się popisać. Autor już dawno się popisał. Tak naprawdę z własnymi interpretacjami tych wszystkich nienazwanych rzeczy. Zawsze fajnie się ogląda. Um, tego typu rysunki, kiedy tak naprawdę nic cię nie hamuje. Um, tak jak w Lovecraft'cie, jak, jak się go czyta, to większość jest nienazwana, niesłowna e, masa czegoś tam z dziwnych, e, z dziwnych gwiazd starsza niż eony srutu tutu srutu tutu. Tu. Hmm. E, I wy każdy wyobraża to sobie na swój sposób. I zobaczenie tego w rękach takiego mistrza, jakim był Brekkia jest no na pewno czymś, na co warto będzie czekać. Więc to, to... I na pewno nie będą to takie popłuczyny, jak m, wszystkie rzeczy związane z Lovecraftem od mura. No. No, powiem, powiem ci, że jeśli chodzi o, e, o opinię na temat tego Neonomikonu, tak, tak się no. nazywał ten komiks, który niedawno wyszedł, no to powiem ci, że są podzielone, ale no ale jeżeli są zdania podzielone przy komiksie Mura, to to już jest źle. Prawda? Na natomiast y jeśli chodzi o Non Stop Comics, no to cieszymy się. Myślę, że mogę powiedzieć za nas obu, że trzymają się w dość, dość y fajnej i już wytyczonej y drogi wydawniczej. Coś z Ameryki, coś z Europy, coś fajnego, praktycznie jakichś tam słabych punktów w, i w ofercie tego wydawnictwa nie ma. Może za wyjątkiem cholernego Rat Queens, ale cała reszta jest naprawdę fajna i myślę, że wszystkie te rzeczy, które zostały zapowiedziane pojawią się w tym katalogu, są godne uwagi. No na pewno Degun, Gun, prawda. Mhm. No, natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi tu jeszcze na maj, no to Timo of komiks dowalił i to, i to, i to zdrowo. Bo jeśli dobrze liczę to chyba 8 rzeczy zapowiedziano na komiksową Warszawę. Tak sobie teraz przewijam te okładeczki i widzę 6, 7, no 8 rzeczy. Więc mega dużo. I pierwsza, pierwsza z tych rzeczy, które, która mi się pokazuje, sprawdzam sobie aktualnie na Alei Komiksu, nie wiem co ty masz otworzone. Pierwsza rzecz, babun. Mhm. I ja już, ja już chcę. Pierwsza tak, rzecz, no bo ja też Pał to jest niesamowity twórca. Tak, a... tak jest, a te strony przykładowe, no kosmos, po prostu cudowne, piękne, I, i to, to jest komiks nieby, mhm. który liczy sobie 120 stron, cena okładkowa 49 zł, oprawa miękka ze skrzydełkami, bla, bla bla bla, bla, ale chcę. Jakby, mhm. jakby to nie wydali, nawet jakby to wydali nie w oprawie z cegieł, to ja, ja ten komiks bym chciał. Bo, bo wygląda cudownie i to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o teamów na ten miesiąc. Mm -hmm. A tobie co się rzuciło najbardziej? To znaczy... nie, nie... Kodrabina 7, mm -hmm. bo to też bardzo, bardzo wyczekiwany komiks był. Kodrabina też był... Mm komiksem, który się przewijał jako przyciągacz do tego medium. W sensie jak ktoś lubił książki i tak dalej, ale że komiksy dla dzieci, są tu, tu, tu Ktoś mówił, mm, typie, typiaro, kod ogarnij sobie. I z głowy. I e, fajnie, że wychodzi ta, ta siódma część, bo to były naprawdę, naprawdę udane komiksy, więc to bardzo chętnie bym zobaczył. Czyli to jest numer 7, wieża Bab L Owed. Prawdopodobnie. Mm -hmm. Natomiast kolejne rzeczy, które tutaj widzimy, to jest na przykład trzecia część Futury Nostalgii Tonego Sandowala e, Tutaj przyznam się szczerze, że nie znam poprzednich tomów, ale e, no, oceny tej serii są jednoznacznie dobre. Jest czwarty tom Ireny i jeżeli kojarzę, to chyba będzie już ostatni, czy, czy nie ostatni? Coś mi się może pewnie pomyliło, ale, ale no, ir seria Irena też jest całkiem ciepło odbierana w naszym kraju. I twórcy kraju. też będą we, we Wrocławiu. W ja. Warszawie podobnie jak Tony Sandowal. Tony Sandoval przyjeżdża do Polski i on chyba, on chyba mieszka w Polsce. W Berlinie, więc niedaleko. Aha. Ja już myślałem, że on ma, nie wiem, lokum w Warszawie i tylko tam <grym> wyskakuje na kolejne festiwale. I też jest fajna rzecz, która, którą wizualnie już, już bardzo lubię. I też bardzo bym ją chciał zakupić, ale ponieważ jest cholerny maj i jest milion premier, to nie wiem, czyli się wszystko uda, czyli listopad. Autor scenariusza i rysunków to Sebastian Cabot. Znowu oprawa miękka, liczba stron tym razem 192, cena okładkowa 69 zł. Jest to opowieść o początkującym pisarzu, pisarzu, który pracuje w sklepie ze starymi płytami, ma problemy ze stworzeniem poważnego związku, ale poznaje Klarę, która próbuje odzyskać kontrolę nad własnym życiem. I tak dalej, i tak dalej, więc tutaj podejrzewam, że będziemy mieli e, rzecz o samotności o jakimś... No tutaj tak jest napisane w opisie o, rzecz o samotności, rozstaniach, braku komunikacji w współczesnym społeczeństwie. Coś co z opisu mi się wydaje bardzo fajne, ale znowu strony przykładowe. Ja się zakochałem w tych obraz, obrazkach, w tych ilustracjach i, i po prostu chcę. Mi się bardzo też podoba polski komiks, zapowiedziany na Maj jakim jest Leśne Licho. Adama Świąckiego. A to jest ciekawe, kucze, bo Ci, że to jest piąte, piąty tom serii Przebudzone Legendy. Mhm. I jak sobie zobaczysz, kiedy się ukazywały poprzednie tomy, to mamy tutaj... To trochę minęło. Tak, mamy tutaj taką częstotliwość, jeden tom na jakoś około, nie wiem, cztery lata. Więc, no, ja się Jak trochę... się tworzy, to się tworzy. No i, tam, I tak można to przeczytać niezależnie. Dokładnie. E, sama okładka jest fajna. Już, już okładka mi się podoba, a temat jakby... Przepraszam, że tak pociągnę. Mhm. Tom czwarty 2013, tom trzeci 2008, tom drugi 2005, tom pierwszy 2003. Są coraz większe przerwy między tomami narasta. <głos> Natomiast komiks podejmuje tematykę rzeczy paranormalnych dziejących się jeszcze w czasach PRL-u. I tutaj jest o tym, że proboszcz chciał wybudować sobie, znaczy sobie, chciał wybudować kaplicę. I jak sam opis mówi, na kaplicę wybrał miejsce w lesie, na wzgórzu wybrali nieszczęśliwie. du, -du, -du, -du. Tu, tu, tu. E, także może być fajne no, czytadło, jak, jakby nie patrzeć chociaż 128 stronce na 30 zł mhm. więc jak, na jak najbardziej e, do sprawdzenia, oprócz tego pojawi się Morze Aralskie y, które zapowiada się ciekawie <głos> bo po samej okładce e, też, też sądząc e, no Timów dobrze też wybiera komiksy więc wątpię, żeby to było coś żeby coś się miało w tym zmienić. Tak I tutaj właśnie to jest ten problem dla mnie, bo oprócz tych kolejnych tomów serii, których nie zbierałem dotychczas, czyli Kotrabina i tak dalej, akurat nie liczę tutaj um, Przebudzonych legend, bo mhm. mówię, to można czytać niezależnie, no to z tych pięciu tomów to powiem Ci, że no naprawdę ze cztery z chęcią bym przytulił jeszcze I, jest powrót do Kosowa. Tak, i to też wygląda spoko. I, i to jest straszne, że tak dużo ładnych komiksów zapowiedzieli na, na, na jeden miesiąc. To jest skandal no tak, w ogóle. No ale też ja, miesiąc, ja, ja, ja protestuję. Miesiąc z ważnym festiwalem, jakby nie patrzę. Tak. Ja, ja protestuję mimo tak, mimo wszystko. Więc, więc no, ten Timov do, dowalił, natomiast są jeszcze minionki. Tak, są minionki, które zostały w zapowiedziane będą... przez y, Boom Projekt. Mm -hmm. I... Patrząc po e, stronach przykładowych, które się pojawiły, zapowiadają się mega, mega fajnie. E, taki przyjemny styl rysowania, to, że będzie to humorystyczne, czego znaczy, dziwiłbym się, gdyby o minionkach był jakiś, wiesz, dramat psychologiczny o odtrąceniu przez społeczeństwo i no jakieś dziwne rzeczy. <śmiech> Nieprzyjemne. Więc zapowiada się na dobry, rozrywkowy komiks, a takie zawsze, zawsze w cenie. I to jest właśnie jeden z tych newsów, o których chciałem powiedzieć tak z drugiej strony tego komiksowego boomu, w którym cały czas jesteśmy, bo na przykład wydawnictwo Boom Projekt... Boom, boom. Wydawnictwo Boom Projekt nie ukrywa na Facebooku na przykład w takim dość szczerym wpisie napisano, że no, nie wszystko szło tak jak jeśli chodzi o wydawanie komiksów, tak jak tutaj wydawnictwo sobie zaplanowało i ten, te minionki są takim kołem ratunkowym trochę trochę, można tak powiedzieć, ponieważ jeżeli minionki się nie sprzedadzą bardzo dobrze, mm -hmm. to, mo to może być problem z dokończeniem mysie Straży czy, kolejny, czy kolejnym tomem Dylan Doga mm -hmm. Dwóch fajnych serii. I ja tutaj bardzo szanuję, że jest tak, no, no że jest szczerze, szczerze ale to napisane, też, tak? To, to po raz kolejny, tak jak rozmawialiśmy mm -hmm. o mm, edycjach kolekcjonerskich, to też jest znajomość rynku przez, przez wydawcę, bo to są minionki. Wiadomo, minionki nie są aż tak samo sprzedawalne, jak Gwiezdne Wojny na przykład, że cokolwiek, nie wiem, strzeliłbyś kloca i, i byś dał, że to jest... Jabba, Jabba, albo wiesz, to co zostało z kogoś tam mm. I, i, kto, i ktoś by to pewnie kupił. Natomiast minionki i przez to, że, że są humorystyczne i tak dalej, i tak dalej, i że nie wiem, że są praktycznie bez tekstu z tego, co sobie sprawdzaliśmy, mm, nadają się dla wszystkich, jeśli tylko uda się trafić rodzicom na, na boom projekt, na jakichś festiwalach, to już, już jest sukces, tak naprawdę. Moim zdaniem. Mhm. Zauważ, że jak na przykład byliśmy w Krakowie, to y, też byli rodzice z dziećmi i pytali po różnych stoiskach, czy, czy jest coś dla dzieci. Tak jest, tak było. No i tutaj właśnie, jeśli chodzi o to, że projekt, no przyznał się, fajnie, uczciwie do tego, że nie do końca idzie tak jak iść powinno, tak jak chcieli, żeby im szło, ale no tutaj jest fajna szczerość i w ogóle. Natomiast, y no bo w sumie Dylan Dog i Mysia Straż to są mm -hmm. komiksy dla... No nie dla dzieci. Znacznie, nie o to mi chodzi, ale to też są komiksy, które wydaje mi się, że dużo osób, w Polsce, y dużo osób czyta, które już znają komiksy. Mm. Że ja osobiście uważam, że gdyby tak dużo osób czytało Dylan Doga, to by nie było takich problemów z wydawaniem Dylan Doga. Bo zauważ, no Jegmore... Ale wiesz, chodzi mi o to, że tych osób tak wcale dużo nie jest. Aha, pod Nie, ta... chodzi mi o to, że to nie jest tak, że wiesz, że sięgniesz jak po Helboja. Mm. Czy jak. Ciężko mi powiedzieć jakiś inny tytuł teraz. No, wiadomo, Marvel, nie Marvel, czy Gwiezdne Wojny, o których wspomniałem, że ludzie mogą to, to wziąć z półki po prostu. Mm -hmm. a... Z dylandogiem już raczej wiesz, kim jest dylandog i, i dopiero po niego sięgasz. Aha, w takim sensie, no okej, okay, dobra, z tym się mogę zgodzić. No ale co, generalnie zachęcamy do minionków, bo wyglądają fajnie i być może się. Tak, jak nie macie oczywiście dylandoga i. Tak. i się straży, to, to tym bardziej. To też warto, ale no przede wszystkim napędzajmy im te minionki, żeby dobrze weszły, żeby te kolejne serie się też częściej ukazywały i żeby Boom Projekt rósł w siłę. Natomiast też chciałem poruszyć taką kwestię, która się nazywa Taurus Media. Taurus Media, które tutaj też zauważyłem, to jest takie drugie wydawnictwo w zasadzie trzecie, bo jeszcze jest Ultimate Comics, ale to może nie będę poruszał tego wątku. Taurus Media, które... Znając Ciebie tak go poruszasz na nie, podsumowaniu nie, nie. roku. A To nie, raczej, raczej nie. Chociaż nie wiem, zobaczymy, dopiero maj. Ale tak, Taurus Media. Taurus Media niedawno ogłosił na Facebooku, że nic nie szykuje na komiksową Warszawę, co zostało odebrane jako takie dość duże zdziwienie. I biorąc pod uwagę to, że mamy drugą połowę maja już, Taurus wydał w tym roku dopiero dwa, raptem dwa komiksy, Następne dopiero gdzieś w okolicach czerwca e, są te duże problemy z imidżem, czyli brak kontynuacji żywych trupów Lazarusa czy Black Science już od ponad roku. No już myślę, że nawet półtora roku. No, no w każdym razie długo. No i ludzie się zaczynają zastanawiać czy tam w tym wydawnictwie się nie zaczyna dziać coś złego. No, my osobiście, myślę, że znowu mogę powiedzieć za, na, za nas obu, trzymamy kciuki, żeby oczywiście tak nie było, żeby w końcu się udało ruszyć chociażby z tymi żywymi trupami i Lazarusem. E, ja, na przykład, też bardzo trzymam kciuki za kolejne odsłony niektórych e, frankofońskich serii z oferty Taurusa. Na, przy, mm -hmm. na przykład, e, jejku, jejku, ten, ten Barakuda. Barakuda, to, to pirackie, fajne. No, czy Shee, też, też jest spoko. No, i byłoby. Na pewno smutne. Znaczy, za, zawsze tam były dobre komiksy, czy Okko, które, o, które bardzo, bardzo lubisz przecież. Mega dobre. Jakiś czas temu wydana Pożoga. To akurat nie miałem okazji. Ja sprawdzić. miałem, fajnie. Fajnie było. Chyba, e... chyba jedyna taka frankofońska rzecz od Taurusa, która mi na początku fajnie weszła, ale do, potem tak mocno w dół poleciała, to, to jest Eko którym, mm -hmm. które fa ma fajny pomysł, ale je, po siedmiu tomach to już powiedziałbym, że o trzy tomy za dużo, a tymczasem le no, no tak. le le lecą lecą dalej. No. Byli wartownicy, o, którzy, tak. którzy są wspaniałym komiksem, ale on się chyba wysypał y, nie w wydawnictwie tutaj, tylko na, na poziomie twórców, że... Dor Dorison? Tak? Mm -hmm. Tak. Nie, znaczy pisał szybciej niż rysownik, mógł i oni się tam pokłócili ze sobą coś tam, coś tam, coś tam. No, Doryson ogólnie chyba jest takim kłótliwym typem, ale y, tutaj, tutaj y, nie wiem tak. dokładnie, ale tak, no, ale w każdym razie też trzymamy kciuki za tego Taurusa, bo byłoby. Trochę, można powiedzieć, słabo, gdyby powstający film dokumentalny w centrum komiksu, który jednak dość, dość mocno zahaczał Taurusa, bo centrum komiksu to są ci sami właściciele, co, co wydawnictwa Taurus. No, gdyby, on się, gdyby ten film się ukazał, a wydawnictwo padło, to byłoby tak trochę smutno, nie? No, no bardzo. no nawet, nawet bardzo smutno, więc też za Taurusa trzymamy kciuki i przejdźmy do USA, a dokładnie do dużego i małego ekranu. Zaczniemy od Informacji, która w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, czyli w piąteczek, w piątunio, wywołała szok, niedowierzanie i bóle. Tu i, tu i ówdzie, mianowicie pojawiła się informacja, że Robert Pattinson, czyli ten blady ze zmierzchu, zostanie nowym Batmanem. I, I już maksymalnie. Tak. Był Bardzo mi się podoba. What? Oczywiście, tak jak mówię, w chwili, gdy nagrywamy, jeszcze nie zostały złożone jakieś podpisy, ale podobno sprawa jest na bardzo wysokim etapie zaawansowania. No i oczywiście, właśnie tak jak się spodziewałem, zaraz się pojawiły głosy, że przecież to jest on grał w śmierzchu, on nie umie grać, pierdu, pierdu. No i tak sobie pomyślałem. Że chyba jestem jedną z niewielu osób, które znają i Patisona z jakichkolwiek filmów oprócz Zmierzchu. A okazuje się, i może to dla niektórych z Was brzmieć naprawdę dziwnie, że to jest cholernie dobry aktor. Tylko od y, 2014 13 zagrał w ponad 10 filmach, znam kilka z nich. I na przykład taki film jak tutaj sobie muszę, oczywiście, się ratować. Tym razem film Webem. Taki, takie filmy jak High Life z 2018, jak Good Times z 2017, czy przede wszystkim Rover z 2014 no to są mega fajne filmy z nim w rolach głównych, albo roli głównej głównej, albo jednej z ról, z ról głównych ponoć Mapy Gwiazd z 2014 też bardzo fajnym filmem jest więc no cóż, ja mogę powiedzieć, że e, nie wiem, jeżeli chodzi o argumenty pokroju, że on nie wiem, fizycznie nie pasuje na Batmana, no to Pragnę przypomnieć, że Christian Bale też tak średnio pasował, gdy go ogłosili. Pragnę też przypomnieć wszystkim osobom, których już pieczę tu i ówdzie, że gdy Hita Ledgera ogłosili Jokerem, to chyba internet by wybuchł, gdyby był dużo szybszy. A no generalnie za każdym razem, nie? Coś komuś nie pasuje, kogo by chyba tym Batmanem nie ogłosili, to komuś by coś nie pasował. No zawsze właśnie komuś będzie coś, coś nie pasować. Um, pamiętajmy, co powiedział e, pan Kazimierz Dejmek: że dupa jest odsrania, aktor jest od grania. E, dopóki nie zobaczymy, jak gra, to no, no jest aktorem. A w mm. innych filmach pokazał, że, że jest naprawdę aktorem, w sensie, że potrafi zagrać. Tak. I. No i dobrze. Nie gra. Ja powiem szczerze, że ja trzymam kciuki, bo powiem, powiem tak, że jest jeden taki film. E, tutaj sięgnę znowu po. Hmm. Chyba to było High life właśnie że, że wręcz można powiedzieć, że on tam grał Bruce'a Wayne, a tylko jeszcze przed Batmanem. Mm -hmm. Więc to, to, to jest taki film, który... Zresztą wszystkie filmy z nim, które wymieniłem wcześniej, jak najbardziej szczerze i prawdziwie polecam, zwłaszcza Rover, bo jest mega fajnym filmem. Jest dużo kopania się po ryjach, ale też, tak, ale też dużo sensu w tym filmu. I Czyli to, czego brakuje filmom z Batmanem ostatnio. Tak, tak i, i mega fajne zdjęcia tam. O, du dużo, dużo dobrego można o tym filmie powiedzieć. Ja trzymam kciuki, bo jest to z pewnością ciekawy wybór i dlatego aktora, jeżeli oczywiście to wszystko okaże się prawdą, bo jest tam jeszcze drugie nazwisko w, w plotkach, e, jeszcze się pojawia, ale jeżeli faktycznie e, Pattinson okaże, będzie przyszłym Batmanem, to ja trzymam za niego kciuki, e, natomiast ty zwróciłeś uwagę na coś animowanego, krótkometrożowego i cóż to jest? Tak, mianowicie Warner Bros. Animation ogłosiło, że powróci DC Showcase, jeśli nie kojarzycie DC Showcase, to były takie filmy animowane, krótkometrażowe które były dodawane, jeśli się nie mylę, do Blu-ray'ów, z tak zwanymi dużymi animacjami yy, i pojawi się tak yy, Sierżant Rock kiedy ostatnio słyszałeś coś o Sierżancie Sierżant... Sier kiedy sier ostatni sier raz widziałeś jakiś news, w którym się pojawił Sierżant Rock? Nigdy O Jezu, czekaj, czekaj, czekaj Hmm. No, myślę, że śmiało można powiedzieć, że w okolicach New 52, gdy ogłosili tą śmieszną serię pseudo wojskową. A, to mu, ale to miało szansę być fajne, ale niestety wyszło Tak, Tak, zawsze. tylko że tam nie tyle był sierżant rock, tylko mówili, że będą nawiązywać do niego, albo coś w ten desej. To, to, no to li, liczmy, że 2011, więc dawno. I jak sobie popatrzymy na sierżanta kam Skała Kamienia, a... Film jest produkowany i reżyserowany przez Bruce'a Tim'a. Bruce, Bruce team. To się a, musi udać. A wiesz, kto pisze scenariusz? Nie. Ci sami, którzy pisali rządy Supermanów. Animowane, tak? E, na to wychodzi. Louis Te. Simonson, mhm. Walter Simonson i Tim Sheridan. Tak, tak, ten, to, to spoko. A jeszcze głosem e, sierżanta będzie Karl Urban. To mega spodnie, to, jest, to już jest <laughs> najlepsza pełnometrażówka ever. Nawet jak na krótką metrażówkę, to jest najlepsza pełnometrażówka, jaka, jaka mogła być. Dokładnie. E, oprócz tego pojawi się Adam Strange, o którym też to, to jest dobry sposób, żeby przedstawiać takie mniej znane postacie i zobaczyć, co się przyda, nie? Znaczy Adam Strange jest postacią, która się pojawia w serialu Krypton. Więc tu, tu, a, tutaj, więc już się tutaj mogę już się powiedzieć, trochę że, że o, tak, tak. Troszkę, troszkę się przebił, no. Uh, produkowany i reżyserowany przez Baccha Lukicza, Batman Unlimited, uh, a historię napisał Demateis uh, Okej. Okay zobaczymy Mam sentyment do tego twórcy, chociaż on też już się troszeczkę wypalił, ale mam sentyment. Ale może akurat się uda. Charlie Weber, który występował w How to Get Away with Murder, będzie podkładał głos pod Adama Strange'a właśnie. A Później pojawi się def inspirowany oczywiście Sandmanem Nila Gaimana, produkcja reżyseria Sam Liu i to jest Justice League vs Fatal 5 i znowu napisze to Demateism okej. Okay. Leonardo Nam, występujący w Westwardzie, podłoży głos pod Vincenta, a Jamie Chung z Gifted i Big Hero Six podłoży pod śmierć. Mm -hmm. okay. I... I kolejna. Phantom Stranger. Tak, kolejna, dość, e, rzad, dość mało znana postać, mm -hmm. stosunkowo mało znana postać. Uh, Phantom Stranger... Uh... On chyba w komiksach zniknął jakoś pod koniec New 52, ja wiem, że pamiętam, ale pewnie jestem nie na bieżąco. Bardzo możliwe, że oboje jesteśmy nie na bieżąco. Pa -pa Produkcja reżysera pamiętam, ja, pamiętam, jak się mega śmiałem, jak DC zapowiedziało Trinity of Sin, mm -hmm. e, że miały być trzy serie z mm, Pandorą, Mm -hmm. Z Pandorą, ze, z Phantom Strangerem i trzecia seria z que que que que Quentinem Tarantino. Nie, nie, nie z Keszonem, wydaje się. Okay, on, bosko. on miał być chyba tym trzecim, ale oczywiście sprzedawało się tak paskudnie źle, że tej trzeciej serii nie zdążyli ogłosić, Aha. jak już ją skasowali. Więc no i nie, no, jeszcze niech zrobią z Maxim Zeusem, to będę pod wrażeniem, bo typa nie było widać, odkąd przywalił w drzewo. Ale no. E Phantom Stranger, produkcja reżyseria Bruce Tim a napisany przez Erniego Alt bakera Teen Titans Judas Contract. O. No, no mi się w przeciwieństwie do wielu osób ta animacja akurat podoba. No i dobrze. Okay. Peter Serafinowicz, czyli kleszcz. Skasowany serial. Niestety, ale podłoży głos pod Phantom Strangera. Mm -hmm. a, a Michael Rosenbaum, który występował w Smallville? Tak. Eee, Podłączę podłącz. głos pod Sefa. I zajmuje się obecnie produkcjami win razem z i, nie, nie, nie, Stevenem Amelem znaczy A. tak z, Znaczy generalnie Steven Amel ma wytwórnię win i co jakiś czas tam zaprasza jakieś osoby, które pomagają mu tworzyć, nie wiem, jakieś nowe linie. No to niedawno jedna z nowych linii to jest właśnie z... Z tym, że z, Rosenbaum. z, Ros z Rosenbaumem i z e, byłym Supermanem ze Smallville, czyli z Tomem To jest takie, o. Bo, znaczy, ja wiem o tym tylko z powodu tego, bo wyciekło zdjęcie tej trójki na Instagramie, mm -hmm. czy tam gdzieś na jakimś innym menu społecznościowym i już było, że o, będą grali farą. A, a tu nie. A tu wino robię. A, a tu pick. Natomiast więcej informacji na temat ostatniej animacji, czyli Batman Death in the Family, pojawi się w 2020 no tak, Batman oczywiście musi być, ale mega fajnie, że po takie mało znane postacie sięgnęli. Może w końcu się doczekamy jakiejś animacji z Blue Beetle? i pastel hmm. golden na przykład ja bym bardzo A, chciał. A, starym Blue Beetle, okay, no, tam, no no tam no, to blu, no. Blue and Gold jakby zrobili jakiś, no mega, mega fajny pomysł, tak mi się ja, wydaje. Wielka dziesiątka. To kiedyś. to Kiedyś. Się podejrzewam, udało. że już nikt nigdy nie usłyszał o tym. No ale fajne jest to, że DC akurat w mhm. przeciwieństwie do mm, kina z aktorami live action. Tak. W animacjach sobie jakoś jeszcze radzi. Oczywiście. Dużo osób może powiedzieć, że ale oni robią po kosztach jakieś małe, tanie i od razu straight to DVD, czy coś ten deseń. Ale jak mamy dostawać. Co nie robi straight to jak DVD? Mam, jak mamy jeszcze. dostawać coś tak fajnego jak Batman Ninja. Batman Ninja. To z mogą robić nawet za pół obecnej ceny i. No cóż, na przykład Titans Go. Kin, Spaniały, znaczy. kin, kin, kinowe zamknęło się w 10 milionach dolarów budżetu, co to jest tak jakby można powiedzieć garza jednego aktora z MCU mhm. w jednym filmie. Więc a ile zarobiło, wiesz? Coś około 50, ale to oczywiście zaraz szybko można mhm. sprawdzić. Natomiast... A ten film był wspaniały. Ty masz go na DVD, prawda? Tak, mam. To sobie muszę, muszę ogarnąć od ciebie, a jak będę gdzieś za granicą, to muszę sobie blu ray ogarnąć. No tak. Mogę sobie kupić w Polsce tego Blu-ray'a przecież? A nie wpadłem tak? na to. Ukazał się w Polsce Blu-ray, a ja to nawet nie? Nie, mówiłem. ale mamy otwarte granice handlowe, więc wiesz. Okej, okay. no, natomiast jeśli chodzi o e, Teen Titans Go to The Movies, e, tak, tak jak dobrze, dobrze strzeliłem, 52, nie, trochę ponad 52 miliony dolarów e, dochodu z całego świata. Wspaniały był ten film. Jejku. Ale się naśmialiśmy wtedy, ale przejdźmy no, do no. komiksików. Tak. Mamy ich trochę dzisiaj, a już trochę gadamy. Patrz, już 45 minut poleciał. No proszę. Dobrze. No Czyli to... co, krwawostrzał, polowanie? Tak. E, Boże, krwawostrzał, odrodzenie, tom Krwawo... drugi, polowanie. Tak, jak, jakoś te postacie z Valiant Comics, które jak dotąd się ukazywały w Polsce, mają takie, jak dla mnie, fajne przełożenia na, na język polski. Oczywiście niekoniecznie poprawne, ale no, no, no umówmy się, no, Samowar. Samowar jest <śmiech> najlepszy. Exo Samowar. no po prostu kupować. Natomiast Bloodshot, odrodzenie, tom drugi. Przeczytaliśmy obaj. Tak. I co sądzisz? Bo ja przyznam się szczerze, jestem tak. Trochę na tak, trochę na nie. Pierwszy tom mi siadł dużo bardziej. Pierwszy tom był naprawdę super. Drugi to jest taki. No. Gdyby pierwszy był Ty... taki sam, to po drugim by było. Jak trzeci będzie taki sam, to kończymy. Natomiast to ja akurat z doświadczenia wiem, że to się mm, rozwija fajnie bo jeszcze ten zahaczę o połowę przyszłego e, tomu, jeśli chodzi o moją, moją styczność z blaszczatem po angielsku. Mhm. E, bawiłem się ok, ale nie bawiłem się tak super fajnie jak przy, e, przy pierwszym tomie. Przy pierwszym tomie zawsze mogłem mówić, że, no, że to jest takie super hero, za jakim trochę tęskniłem, ale nie takie durne jak te. E, współczesne a tutaj jest po prostu, dobra, pozamykajmy, po, pozamykajmy te wątki, które były wcześniej, niech on już będzie tym bloodshotem, bo i tak wszyscy tego chcą. I i do przodu. Eee, no, no na pewno lepiej pozamykał te wątki niż um, niektóre w grze o tron się zamykają błyskawicznie. Problem, zabimy. I z głowy Lecimy dalej, <śmiech> teleportacja już. Natomiast y, właśnie ja, ja tak chciałem powiedzieć y, Tutaj scenarzystą jest Jeff Lemire Który dla mnie jest pewnym wyznacznikiem Jakości w komiksie Na, na, tyle, y, na tyle mu ufam Że praktycznie w jego komiksy wjeżdżam w ciemno I, I rzadko się zawodzisz Tak, rzadko się zawodzę zawo Zawiodą się Plutoną Zawiodą się Extraordinary y, y, X-Men I w przypadku Blatshota odrodzeni Nie powiem, że się zawiodłem, I nie. Ale, ale powiem, że to nie jest komiks na jego poziomie. Dokładnie. To, to nie jest, że to jest zły komiks, bo, mm. bo komiks jest bardzo fajnym akcyjniakiem, ale tylko jest... nie jest to, do czego nas Ta, przyzwyczaił to jest, Jeff Lemier. To jest po prostu bardzo fajny akcyjniak. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, czy to jest, czy to, co teraz powiem, to jest jakiś spoiler, czy nie jest jakiś spoiler, więc przez jakieś, jakieś najbliższe, nie wiem, 30 sekund sobie wyciszcie albo przewincie do przodu. W pierwszym tomie był ten mo motyw tego, że Bloodshotowi Jayowi Garrisonowi, tak, trochę odwala. Trochę to do, dość nie powie, trochę ma, mało powiedziane, hmm. bo ma, ma tam ostre jazdy. Pod koniec pierwszego tomu jest takie, kurczę, odwala mi, muszę coś z tym zrobić. I w drugim tomie tego nie ma. I ja mówię, no kurczę, szkoda, nie? Znaczy nie ma, prawie tego nie ma, bo te y, postacie, które mu się wydawało, że widzi one gdzieś tam się cały czas pojawiają, ale po prostu no to jest takie... Kurczę, odwalami muszę być normalny i stałem się normalny. I to jest taki, taki, taki przykład bardzo na domkniętego wątku i w sposób taki, który mi się po prostu nie podoba. Tak samo jak troszkę liczyłem, że finał będzie inny, nie aż tak przewidywalny. Mhm. Troszkę liczyłem na to, że ta postać. O jejku, ta blondynka ona miała tak, tak śmiesznie na imię. Magia? Magia, no mhm. właśnie, że. że w momencie, w którym był pewien zwrot akcji z nią, gdzieś tak w okolicach trzeciego zeszytu. Też liczyłem, że trochę inaczej to się rozwiąże, a nie w tak bardzo oczywisty y, sposób. Wykorzystajmy siłę przyjaźni i wszystko będzie w porządku. Troskliwych misiach działało, no. więc no. to w blaczać, miało nie działa. No właśnie. Też ma symbol na klacie, jakby nie patrzeć. Tak, ale nie, nie, Jest ale, krwawym, troskliwym misiem. Nie, nie strzela promieniami, kurczę, z, z tego, ale... Z tego nie. Może akurat czegoś innego, to tam nie wiem. No i, no i po prostu byłem po lekturze trochę rozczarowany tym, że no to jest takie, takie oczywiste, a jednak po tych rzeczach z Valianta, które przeczytałem wcześniej, no przyzwyczaiłem się do tego, że tam nie lecą tak mocno po linii najmniejszego oporu, tylko po prostu są ciekawe rozwiązania, są niezłe twisty. Tutaj tego brakło. Po mhm. prostu w pierwszym tomie kilka fajnych wątków fajnie zawiązanych, a w drugim te same wątki nie za fajnie zamknięte. Nie wiem, czy się jaram zapowiedzią trzeciego tomu, ale to, skoro ty go znasz, to może, mo możesz coś powiedzieć. A... Bo trzeci Nie zniechęcać tom... się po drugim tomie, tak, to zdecydowanie. Trzeci tom już będzie po prostu osobną historią, jakimś tak. takim Mad Maxem, trochę bloodshotowym. Trochę tak i, i dobrze, dlatego że to po prostu zamykało parę rzeczy związanych też z tym, co się działo w Walecznych z tym uniwersum, które tutaj było i jakby wymazuje w pewien sposób starego bloodshota, że można na nowo rozpocząć, rozpocząć całą przygodę, więc ten y, tom był potrzebny zdecydowanie. Ja zrobiłem tak, że go sobie przeczytałem, a później przeczytałem sobie jedynkę i od razu y, drugi tom i było fajnie. Mhm. Jeśli wiesz, jeśli wjechało się w to e, ciągiem. ciągiem, tak, po prostu wiesz, z zamachem, bo jeśli to jest tak, że o, wrócę do tego, bo mam dobre wspomnienia z jedynką, jest tak... Mm -hmm. No ja właśnie tak zrobiłem, bo nie ukrywam, że dzisiaj przed nagraniem jakoś tak mi się przypomniało, że o, w sumie miałem to przeczytać, to było takie pyk, pyk, pyk, pyk. pyk. Ale no nie, nie, że w 10 sekund przekartkowałem, tylko faktycznie przeczytane od deski do deski, po prostu no, no, no nie pykło. No z... nie pykło jak na Jeffa Lemira. Mm -hmm. Natomiast. Dalej Jest to fajny komiks y, akcyjny i seria, którą moim zdaniem warto zbierać. Tak, tak, z tym, z tym się akurat zgodzę. Jeśli chodzi o jakość wydania, to tutaj też chciałem tak y, zwrócić na to uwagę, ponieważ te, poczułem się mocno tym razem, mocno rozczarowany. Zwłaszcza po samowarze pierwszym, gdzie było mega dużo dodatków, ale tam były całe trzy zeszyty w środku. Tutaj dodatków nie ma wcale. Tutaj mamy tylko dwie strony, tak. Tak, dwie, dwie strony tak zwanej galerii z, z kilkoma szkicami. I, no jeśli o to chodzi, to jestem właśnie też tak troszeczkę e, nieusatysfakcjonowany, bo jednak spodziewałem się, że wszystkie wariantowe rzeczy mają tych dodatków całkiem sporo. E, cena okładkowa komiksu to jest 49 zł, W środku są cztery zeszyty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, więc jak można łatwo policzyć, razem z dodatkami, stronami tam tytułowymi i tak dalej, jest tutaj trochę ponad 100 stron, więc stosunkowo niedużo. Ale lepiej zrobić zwięzły i wciąż przyzwoity komiks, niż, nie wiem, rozciągnąć historię na 6 zeszytów, z czego połowa będzie kompletnie o niczym. Hashtag połowa Marvela i DC obecnie. Więc wciąż polecamy. Pomimo tego, że nie jest to naszym zdaniem aż tak fajny komiks jak jedynka, ale wciąż jest spoko. Natomiast teraz, widzą, przejdziemy do czegoś cięższego. Tak, przejdziemy do trochę większego kalibru i innego podejścia. Przejdziemy do Copixu wydanego przez Timofa. Kłamstwo i jak to robimy. E... Autorem są Tomi Paris. Tak, tak się odmienia, Dobra. E... I Dobro, też może, może wyjaśnijmy jednak mimo wszystko, dlaczego tak powiedziałeś. Jeśli sobie zobaczycie ostatnią e, stronę w komikcie, jest Tom i Paryż. przyszli na świat w Melbourne w 1989. Teraz mieszkają w Montrealu razem z dwoma psami, dwoma kotami i sześciorgiem ludzi. E, komiksy Tomiego trafiły do stałych zbiorów art gallery. Ca cała reszta e, biogramu e, przy osobach, które są bez tożsamości rodzajowej. Uh, używa się w języku angielskim trzeciej osoby. Dlatego oni są. Mm -hmm. uh, no i to mi Paris będą gościem uh, komiksowej Warszawy. I myślę, że to jest spotkanie, na które warto się udać. A to właśnie tak będą gościem, czy będą gośćmi? Nie, nie, bo to, to mm, widzisz, to, to a, jest ty... różnica między polskim a angielskim. Aha, rozumiem, że którą, tylko, tylko ten pierwszy taki człon się odmienia w trzeciej osobie. Dobra, mnie Znaczy, wie. nie wiem szczerze, jak po polsku, bo jedyne e, sytuacje, w których używałem takich zwrotów, używałem ich po angielsku, mm -hmm. e, więc e, jeśli ktoś nam napisze, to bardzo fajnie, to będziemy wiedzieć, żebyśmy mogli mówić tak, jak osoby chcą, żeby o nich mówić. Tak jest. No, tak czy siak. E, sam komiks jest świetny i... W ten pozytywny sposób ryjebania W sensie, zaczynasz się zastanawiać nad tym kłamstwem i to, że ono jest tak jakby tak obecne, tak naturalne i trafia się po prostu. Nie zawsze, no, nie zawsze w ten sposób, co, co chcemy, ma konsekwencje oczywiście, prawda? Sama struktura historii jest też o tyle ciekawa, że coś, co może Osobom czytającym komiksy z superbohaterami skojarzy się z Watchmenami, mianowicie e, komiksów w komiksie, bo tutaj bohaterka znajduje komiks, który czyta i ewidentnie widać, kiedy mamy styczność ze światem naszych bohaterów. A ponieważ główna linia fabularna kręci się wokół spotkania e, w sklepie starych znajomych ze szkoły i. W pewnym momencie tutaj bohaterka, właśnie Cleary, znajduje ten komiks. No i ewidentnie nie da się nie zauważyć, że, że znalazła ten komiks. Mamy nawet okładkę tego komiksu, wstęp, wszystko jako osobne plansze. Tak byśmy czytali właśnie komiks w komiksie. Mhm. Bardzo, bardzo fajny efekt tego jest. i Mając jakby dwa punkty odniesienia, gdybyśmy przeczytali ten komiks znaleziony, powiedzmy, e, osobno, byłaby inna historia, ale przez to, że automatycznie możemy go odnosić do historii, którą poznajemy przez całe kłamstwo, to jest jeszcze fajniej. Dlatego, że ma wtedy to jakby podwójne znaczenie. Raz, odniesiemy go prawdopodobnie do naszego życia, a dwa, odniesiemy go jeszcze do życia bohaterów, które, e, które właśnie e, poznajemy. Mm, Graficznie jest przepięknie narysowane, na nie wiem czy to jest rysowane, czy malowane szczerze mówiąc, tak czy siak, warstwa graficzna mm, samego komiksu jest bardzo, bardzo udana yy, i pomimo tego artystycznego zacięcia, które tutaj jest, że perspektywa się zmienia im dalej jesteśmy, że yy, blisko postacie są bardziej proporcjonalne, ale jak na przykład jesteśmy oddaleni to główki są takie malutkie, malutkie i widzimy głównie ciała, to komiks jest taki hmm, sterylny można powiedzieć, głównie przez to, że e, zazwyczaj jest sześć kadrów na stronę ułożonych tak samo. Czasem się zdarzają sytuacje, które e, bardzo fajnie są pomyślane jeśli chodzi o projektowanie, mianowicie jak pojawia się retrospekcja to nie ma tych białych pasów pomiędzy kadrami, tylko jest wewnątrz i też mamy pewność wtedy, że to jest jest coś innego, wytrąconego z tamtego świata, więc to bardzo fajny pomysł. Tu bardzo mi się spodobał też kadr, który podsumowuje to, czego nie lubię w dużych miejscach spotkań, bo no nie, przepadam za, nie, nie przepadam za tłumem, w sensie nie, nie czuję się nigdy pewnie w tłumie. I tu w momencie, kiedy postaci wchodzą do baru e, mamy dużo dymków i z jest napisane bardzo znudzona gadka, koty, kasa, kontakty. I e, w piękny sposób jest pokazane, że o czym mniej więcej się e, rozmawia w takim miejscu, plus e, dorysowanie mm, w kadrach jakby dodatkowych zachowań, kiedy jedna z postaci trzyma sobie rękę na ramieniu, i jest dorysowana taka strzałka w dół i napisane masaż. E, na przykład, że jeszcze bardziej wiesz, co, co ta postać wykonuje. E, w trakcie jednej z rozmów w ogóle pobocznych postaci, bo to, że mamy y, tutaj te dwie główne postacie, i ich wspomnienia. I to, że one częściowo żyją w kłamstwie. E, częściowo to kłamstwo w pewnym momencie przy, za, zaczyna im przeszkadzać. A... Ale oprócz tego mamy też wszystkich statystów tego komiksu. W którym z kadrów jest sytuacja, że dwie osoby patrzą sobie w oczy. Jedna ma narysowaną strzałkę wprost, a druga ma taką strzałkę, która idzie, załamuje się, idzie w górę i znowu idzie wprost. Także bardzo ciekawe dodatkowe elementy. Czy komuś bym nie polecał? Jeśli ktoś miałby problem z tym, za kogo się na przykład uważa y... A? Twórca, za kogo się uważa Tommy Paryż, Wybrnąć. <śmiech> za kogo się uważa Tommy Paryż i od razu będzie źle podchodził i y... analizował jako próbę sprzedaży jakiejś ideologii, y... to współczuję, bo to niszczy większość komiksów i w ogóle większość jakiejkolwiek sztuki, z którą można się. Y zetknąć, jeśli bierzemy cokolwiek, czy komiks, czy film, czy grę, czy obraz, nieważne, i patrzymy na nią i myślimy sobie, co tu jest do dupy. To no, no, no, no słabo. Ten komiks nie forsuje żadnej ideologii, co jest bardzo fajne. Przedstawia spojrzenie Tommy Parisz na, na całą sytuację i bardzo fajnie analizuje to jak kłamstwo w naszych, w budowaniu naszych relacji tak naprawdę się ukazuje i po co ono jest i tak dalej i tak dalej. I nic nie krytykuje tylko pozostawia to czytelnikowi do, do sprawdzenia. Świetny komiks, zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ładnie wydany, 69 no, pan, złotych. Poszło mi że więcej? Wygląda jak więcej, prawda? Wygląda Ten komiks jak nie wygląda na 69 zł. E, bardzo, bardzo fajny, świetna pozycja i żałuję, że nie będę na komiksowej w Warszawie, żeby mm, uczestniczyć w, w spotkaniu autorskim. Dobrze, no to skoro ty, Team of Comics, to i ja, Team of Comics, tym razem e, coś m, można powiedzieć, m, jakby nie ujmując oczywiście nic temu komiksowi, coś prostszego. Ponieważ Banda Dwóch, autorstwa Danilo Bejruta, czyli e, Brazylijczyka, aż dziwne, że wydał to Timov, prawda, a nie, a nie Mandioka. Na tyle okładki mamy tutaj napisane najlepszy komiks brazylijski 2010, e, najlepsza publikacja 2010, nagroda Angelo Ag Agostiniego, najlepszy komiks 2010 według bloga jakiegoś tam i jakiegoś tam e, i generalnie banda dwóch, mega fajna okładka jest. Okładka, no, okładka o, jest o, mega o, super Okładka sprawiła, że się zainteresowałem W ogóle tym komiksem Rzut oka na przykładowe plansze Zdaje się właśnie tam na no i Czy gdzieś stwierdzi, o to jest to I to jest rzecz, którą bym bardzo chciał Pomimo tego, że z komiksowymi westernami Mam pewien problem Ponieważ nie ukrywam hmm, pewnie, pewnie wiele osób to dziwi, Że dużo komiksowych westernów mi najzwyczajniej w świecie nie siadło, a taki Johna Hex na przykład bardzo lubię i szanuję do dziś. Mhm. Oczywiście Johna Hex nie All Star Western, tylko Johna Hex. Natomiast do... Tak, tak przez jakiś czas się, się śmiałem, że z komiksowych westernów oprócz Lucky Luka to nie czytam nic. Natomiast Banda 2... Dwóch... No, a, a Comanche? Nie, blaber, Blu... No Blabbery nie siadło. Nie siadło. K Comanche siadło, ale musiałem się mocno przekonywać do tego, żeby w ogóle sięgnąć po okay, ten komiks. Okay, dobra. No ale to, to były już te czasy, kiedy się starałem otworzyć na, na western i Banda dwóch jest takim kolejnym argumentem za tym, żebym jednak zrewidował swoje poglądy. Komiks opowiada o mm, dwójce bandytów. Tak zwanych Kanga być może to dobrze przeczytałem nawet, którzy ocaleli z pogromu ich większej szajki. Osoba dowodzący oddziałem żołnierzy, który, który dopadł tą, tą szajkę, to jest gość dość nieprzyjemny. I on poodcinał głowy ich kumplom i sobie je wozi jako trofea. Więc ci, którzy ocaleli stwierdzili, że choćby to miała być ich ostatnia wspólna robota, to pomszczą swoich kompanów. No i komiks właśnie polega na tym, że jesteśmy świadkami tego, jak powstaje zasadzka w pewnym miasteczku pełnym bogobojnych i wierzących osób. No i jak ta zasadzka tam później przebiega. To jest komiks, który nie, nie, nie, nie ma co ukrywać, on nie ma jakiejś głębszej treści, jakiegoś większego przesłania. To jest po prostu bardzo, bardzo fajnie napisany i jeszcze lepiej narysowany, czarno-biały akcyjniak właśnie w klimatach westernu. Tutaj od razu dopowiem, komiks kończy się na 96 stronach, więc nie jest to jakaś szczególnie długa lektura, ale jest cholernie satysfakcjonująca. Ja jestem bardzo mocno zdziwiony tym, jak fajnie e, twórca e, pokazał swoich bohaterów, jak fajnie poprowadził tą historię, jak świetnie ją narysował i jak mimo wszystko jest to dość zaskakująca e, momentami Lektura, zwłaszcza końcówka, która jest taka, można powiedzieć, słodko-gorzka i zabawna zarazem. Bardzo mi się podobała. To, to jest komiks, z którym taki podstawowy problem, chociaż zarazem nie jest to, nie jest to problem, jest taki, że główni bohaterowie są źli, a ich przeciwnicy też są źli. I tak na dobrą sprawę nie wiadomo komu tutaj bardziej kibicować, czy raczej bardziej komu nie kibicować. E, oczywiście można powiedzieć, że skoro tymi głównymi bohaterami są jednak ci złoczyńcy, to im trzeba, za nich trzeba trzymać kciuki, ale to są cholerni dranie. I przez cały komiks to widać, to jest bardzo fajnie pokazane, że to nie są jesteś tam nawróceni i chcą pomścić swoich kumpli, bo się nagle stali dobrzy, tylko to są cały czas dranie. I walczą z innymi draniami... I to mi się właśnie też bardzo podobało, że to jest taki komiks, który z jednej strony przedstawia nam te postacie, stara się nadać im jakiś głębi, zarysować charakter. Jest tam parę takich motywów, można powiedzieć lekko naturalnych, które mm -hmm. dodają całości takiego fajnego sznytu i, i smaczków dodatkowych, no ale jednak to wciąż są kurde takie dubki, że... Liczy, że któryś tam jednak mimo wszystko dostanie szczała, szczała między oczy i to mi się podobało, że komiks zmusił mnie do tego, żebym tak dość żywo i emocjonalnie reagował na to, co się dzieje na kolejnych stronach. Jaki jest ostatecznie finał, to oczywiście nie powiem, powiem tylko, że właśnie jest taki, tak jak wspomniałem, taki z jednej strony słodko-gorzki, z drugiej strony bardzo zabawny. Bardzo chciałbym mocno pochwalić rysowy, no Danilo Beirut i napisał i narysował, ale rysunki w tym komiksie są przepiękne moim zdaniem. Jestem też bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że brazylijskie podejście do westernu widać, że to nie jest amerykański czy włoski mhm. western, widać wyraźnie, wyraźnie różnice. No właśnie, amerykański czy włoski, zastanawiałem się, czy o tych Włochach wspomnisz właśnie, jeśli mhm. chodzi o, o podejście do westernu. No, no, no, no. Jeszcze mogę powiedzieć o niemieckich westernach. No, I o polskich. A polskie to już są mi nieznane akurat. Prawo i pięść? Coś tam słyszałem, ale... PRL, mocny PRL, ale polecam. Okej, okay, postaram się zapamiętać. W każdym razie to podejście brazylijskie do westernu widać, że jest wyraźnie... Troszeczkę inne, ale nie na tyle inne, żeby to było prawda, jakieś mega duże przesunięcie gatunku, więc jeżeli lubicie komiksowe westerny, niezależnie czy są to nie wiem, produkcje frankofońskie, czy są to produkcje amerykańskie, to banda dwóch, podejrzewam, też siądzie, zwłaszcza rysunkowo. Natomiast jeżeli nie czujecie się być fanami tego gatunku, to mimo wszystko i tak polecam spróbować, bo pomimo wszystko... Pomimo tego, że o jejku jejku jest to Westem, jest to cholernie fajnie napisana historia. Tak jak już wspomniałem, zaczyna się jeszcze lepiej narysowana. Cena okładkowa 49 zł, dlatego też się tak zdziwiłem, że kłamstwo dwa razy grubsze, dwa razy większe kosztuje 69 zł. No ale 49 dobrze wydanych złotych. oczywiście z rabacikami wyjdzie tam dużo mniej, ale warto, warto zdecydowanie. Miękka okładka. Em, ze skrzydełkami, tak to się nazywa, prawda? Bardzo fajny, bardzo, bardzo ładny komiks. I kolejna ciekawa południowoamerykańska mm -hmm. rzecz wydana w Polsce. Wiesz, co mi przypomniał ten komik? Znaczy, jeszcze go nie czytałem, natomiast e, to, co mi przypomniał, jak zobaczyłem okładkę i western e, mm -hmm. i te kolory, przypomniało mi taką starą przygodówkę, która była na PeCety. Nie wiem, czy pamiętasz e, trzy czaszki Tolteków. Nie. To mi to przypomniało i, i sobie zagrałem, nawet było fajnie. Tak, to powiedziałem. Okej. Okay. No i. <grym> nie, nie, nie szacłem, że to jest, to jest jak rozumiem jakaś stara polska gra, tak? E, nie polska. Nie polska, okej. Okay. Komputerowa. Tak, tak, ale wiesz, taka z klasycznych mm. przygodówek. Po point and click. Okej. Okay. Klasyczne przygodówki, no to to były. To w były. W Trakulę teraz gram. A. To, to znam, to znam akurat. Ale dobra, A, zostajemy, przy tak, zostajemy przy komiksach. Wspomniałeś Dracula, więc niech będzie coś w klimatach grozy, czyli trzeci zeszyt Doom Pipe. Wydawnictwa Doom Pipe. Tak, i do trzech razy sztuka, po raz kolejny się udało. To tak spoiler odnośnie tego, co Boaj sądzimy na temat tego zeszytu. On się dopiero ukaże. Tak, komiks ukaże się na komiksowej Warszawie. Nie. Natomiast dostaliśmy... Kto by się spodziewał, prawda? Dostaliśmy cyfrowo egzemplarz recenzencki, za który serdecznie dziękujemy. I. I tym razem go przeczytałem. Tak, tym razem go przeczytałem. Tym razem przeczytałem, zanim link wygasł, więc jest, jest poprawa z mojej strony. Ja miałem, byłem teraz parę dni na, na zleceniu poza domem i bałem się właśnie, że mi link wygaśnie. Mhm. Bo jak jechałem, to, dostałem, to dostaliśmy właśnie wiadomość, że, że link czeka. A że nie chciałem czytać na telefonie, to tak się jarałem wracając, że w końcu będę mógł przeczytać tego Dumpajpa. I, I się nie zawiodłem. Mamy dwie historie. Nic złego nie będzie. Studnia. Scenariusz i rysunki Tomasz Kaczkowski i e, Le. Carre. Tak, z francuskiego. Tak. E, co oznacza serce. Musieliśmy sobie sprawdzić. Mm -hmm. Wciąż nie wiemy, czy dobrze wypowiedziane, ale. Tak, ale. Tak. To sprawdźcie, co jest serce po francusku, i pewnie to. Ma... Znaczy, mam nadzieję, że to wyjdzie i nie oszukał mnie translator. Natomiast tytuł ma dużo sensu. Mm -hmm. e, scenariusz i rysunki Henryk Gleza, Liternictwo Anna Oparkowska. I co? Okładkę mamy bardzo ładną, z bardzo złym żółtym okiem. E, ogólnie projektowanie. Ło, odwróciło się. Ogólnie projektowanie hmm, Dumpyjp zawsze, zawsze mi imponuje z tym kolorem przewodnim na okładce. A w przypadku numeru trzeciego jest oczywiście tak samo. Tutaj mamy kolor żółty, piękny, wielki napis Doom Pipe i w środku mamy dwie świetne e, historie. Tak, mm. bo obie nam się podobają. Tak, obie, obie nam się podobają. Pierwsza, która jest w środku, czyli nic złego nie będzie z studnia. Um. No nie spodziewałem się, że historia rozwinie się w ten sposób, w który się rozwinęła i wow. Tak, wow, I, Jestem tak... Bo rozumiem, że skoro jest nic złego nie będzie i to jest studnia, to ja czekam już w ciemno na wszystko inne, co nic złego nie będzie. Mhm. Bo jestem, jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, ja powiem szczerze, dla mnie to jest ta lepsza część tego, tego zeszytu, aczkolwiek druga też trzyma jak najbardziej poziom. Tak, o właśnie obie są super, ale jak masz dwa to zawsze znaczy, zazwyczaj jesteś w stanie wybrać jedną, która ci bardziej przypasowała, prawda? Tak jest. Tak jest. W, moim, w moim przypadku będzie to właśnie studia. W moim przypadku też, bo, bo wow. Mm -hmm. Tak naprawdę. Natomiast serce z francuskiego, nawiązujące częściowo do nawet niedawnych wydarzeń. No tak, tak też, też o tym pomyślałem, gdy zacząłem to czytać. Też, też fajna historia. I to, że właśnie duet tworzący Doom Pipe jest w stanie cały czas utrzymać. W... Tak, te wszystkie historie są różne od siebie. Jednak ten klimat takiej takiej specyficznej grozy, takiej tajemnicy i czegoś, co po angielsku określa się jako Iri. Mhm. Czyli takie. Coś, co ci daje gęsią skórkę, ale niekoniecznie się tego boisz, jak potwora Frankensteina. Mhm. Bo chyba zresztą taki serial dla młodzieży Iri-Indiana. Scooby-Doo jest Iri, można powiedzieć, w pewnych A. momentach. Okej. Okay. ażem porównał. No. <laughs> to, to inna sprawa, ale Scooby to zawsze wspaniały, więc proszę się tutaj. Um, bawiłem się bardzo... Co to było za machanie ręką? Bo ja nie lubię na przykład tam tych odcinków, gdzie skrapi jeszcze. Aha, okej. Okay. A 13 demo... do Dobra, nie, bo rozmawiamy o czymś. A, tak, dzisiaj. tak. zdecydowanie. Doom, Doom, Pipe. <coughs> do, Doom Pipe, e, super. I patrząc na to, że nakłady tego Zina znikają i to tak błyskawicznie, Błyskawicznie, że trzeba czekać na drugi, na kolejnych imprezach komiksowych, no to ja radzę się, się zaopatrzyć, bo to jest coś, co jest jakby taką instant klasyką. Że wychodzi i spoko, wiem, że będzie fajnie, mhm. wiem, że będzie warto. I mam nadzieję, że mm, załapę się na dodruk na szlamfeście, jak, jak będę, bo to jest coś co warto, warto mieć na półce po prostu. Jest świetnie poprowadzone i pomimo tego, że te historie są tak różne od siebie. I są też, trzeba to wydaje mi się podkreślić, one są króciutkie, one mają po parę stron, ale są kompletne. Bo no ma... nic im nie brakuje dokładnie nie, że to, to jest dla mnie mega fajna sprawa Że e, obaj twórcy potrafią Na przestrzeni tak naprawdę Też nie liczyłem tych stron, ale że po 8 Mają obie historie 20 ma PDF, więc okładka tyłu No to po. no to jeżeli liczyć, że po 8 stron Mają obie historie i mimo to uda, Udało się i Tomaszowi Kaczkowskiemu I Henrykowi w Glazie zrobić historię która ma początek, środek, koniec I, i efekt wow po drodze I przy okazji też o tym warto wspomnieć, to jest błyskawicznie powstająca publikacja, bo e, pierwszy zeszyt był w lutym, tak, tak? w Krakowie. E, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, drugi był e, w Krakowie. Drugi był w Krakowie, nie? pierwszy był jakoś wcześniej, ale mhm. chodzi o to, że tak, no, no jedynka był luty, dwójka był marzec, trójka jest maj i z tego co e, twórcy zapowiadają, no oni będą ciśli ostro z przerwą na, zi na zimę, tak? Czy, czy... No, chyba tak, no to później powinny wychodzić takie roczniki. No, ja to, ja to podejrzewam, że, nie wiem, w czerwcu będzie czwórka, na wrzesień będzie kolejny zeszedł i może po drodze szlamfesty też, też... aha, szlamfest, to czerwiec. Mhm, no, ale szlamfest może... to czerwiec. No, ale może, nie wiem, lipiec, sierpień tam po drodze też, też pewnie jakieś imprezy około komiksowe się po pojawiają. No, no, tempo jest za zabójcze, można powiedzieć. I przy takim tempie... Nie... I przy takim tempie jest taki poziom. Dokładnie. To, to, jest, to, jest... to jest mega Fajnie, Niesamowite no. i e, jeśli lubicie tak jak my, bo no, no my wręcz uwielbiamy krótkie historie, które po prostu się sprawdzają, e, to Doom Pipe jest przedstawicielem właśnie <coughs> czegoś takiego. Czasem mam wrażenie, że ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, że lubią krótkie historie, a później Netflix wypuszcza e, Love Death and Robots, które jest antologią krótkich historii i wszyscy są zachwyceni, jakie tu pomysły I tak dalej. A takie coś jest właśnie w, w komiksach Doom Pipeu dla mnie, że e, masz pożarnotyrę tam i jest taka zmiana, wiesz po prostu ukrycie czegoś tak niesamowitego, jak tam miało to miejsce. E, super, to, to to się jarałem, a nic złego nie będzie studnia, to jest w ogóle wow. No. Mózg rozwalony. I, tak. ten, I czekamy na kolejne rzeczy, kolejne odsłony Pipe'a I też przede wszystkim czekamy na to, żeby. E, znaczy, czekamy, nie czekamy. Nie, nie Zdecydowanie nie czekamy na to, żeby e, twórcom brakło pary siły czy pomysłów, bo mega fajna rzecz i och, oby tak dalej. Dokładnie. E, mam nadzieję, że. Bo jedyn, jedynkę, dwójkę w Krakowie kupiłem na papierze. Mam nadzieję, że uda mi się też na papierze załapać na kolejne zeszyty. E, I jeszcze raz polecamy, jakby, jeśli będziecie. W, na w Warszawie, na Targach Książki i na Komiksowej w Warszawie, to zdecydowanie jest to jedna z tych pozycji, które, po które warto sięgnąć. Ile to? No, dyszka. 15 zł. Jakoś tak. Natomiast e, teraz pozwolę... Dwie dyszki. Nieważne. Warto kupić. 15 Natomiast... tak Nieważne, warto kupić. Ile by nie kosztowało, tylko proszę nie brać tam tego jako sugestii, ile by nie kosztowało, jak rozmawialiśmy o komiksach za 600 zł na początku odcinka. No dobra, nie, nie aż tak. Czymś... Jest w dobrej cenie, którą warto zapłacić za wspaniały komiks. Dokładnie tak. I teraz pozwolimy sobie przejść do komiksu z wydawnictwa Marginesy, czyli jednego właśnie z, można powiedzieć, nowych wydawców komiksowych w Polsce. Postanowiłem z tych dwóch premierowych komiksów sięgnąć po neurokomiks autorstwa doktora Mateo Farinelli i doktora Han, doktor Hanny, Hanny Ross. Um, tutaj, yy, z tego co można przeczytać na tylnej stronie okładki Mateo Farinella specjalizujący się w ilustrowaniu publikacji naukowych jest doktorem neurologii na Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie. Hanna Ross z kolei ma stopień doktora na Uniwersytecie Oksporskim. I to są autorzy komiksiku, więc można było czysto teoretycznie spodziewać się jakiejś nudnej, e, przepełnionej naukowym bełkotem, y, nie wiem, rozprawki dla studentów neurologii i to w stopniu zaawansowanym. A tymczasem dostaliśmy komiks, który rozpoczyna się od tego, iż pewien mężczyzna idzie sobie pagórkami. I zobaczył kobietę i się w niej zakochał, po czym został wessany do mózgu i to już brzmi spoko. Natomiast w dalszej części neurokomiksu e, można powiedzieć, że dostajemy bardzo ciekawie podaną lekcję tego, jak działa mózg. Na poszczególnych przykładach i na poszczególnych e, etapach, ponieważ nie, nie jest to tak ogólnie, jak działa mózg, tylko dostajemy e, rozdziały poświęcone różnym zagadnieniom i komiks. To co mi się w nim mega spodobało to jest to, że on jest bardzo przystępny dla osób, które nie tyle nie, nie znają się na temacie, co może nawet zaryzykuje stwierdzenie, nie lubią biologii jakoś szczególnie mocno. Myślę, że neurokomiks to jest taka pozycja, którą można podsunąć komuś i powiedzieć, ej przeczytaj fajne i ktoś przeczyta, stwierdzi, że faktycznie jest to spoko komiks i przy okazji się czegoś dowie. Ponieważ tutaj mamy e, historię prowadzoną w taki sposób, że ten główny bohater tam trafia do poszczególnych ośrodków mózgu i dowiaduje się jak one działają. Ale dowiaduje się tego od faktycznie historycznych postaci, prawdziwych naukowców, doktorów, którzy odkrywali poszczególne rzeczy związane z, z działalnością tych ośrodków mózgu. I tak jak już wspomniałem, ja na przykład w szkole e, gimnazjalnej i w szkole średniej z biologii byłem tempą pałą. A neurokomiks bardzo fajnie mi wszedł. Wszystko zrozumiałem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystko zrozumiałem. Par, paru rzeczy dowiedziałem się i, i bardzo mi się podoba to, że właśnie doktorzy Ross i Farinella w taki sposób podeszli do tematu, że nawet taka tempa pała jak ja, jeśli chodzi o biologię oczywiście, e, bardzo fajnie przyswoiła ten komiks i, i tak jak już wspomniałem, wydaje mi się, że wszystko rozumiem. Mega mi się to podobało. Jest to komiks, który jest Zabawne momentami. Czasami tam ociera się jakoś leciutko o horror, ale to jest wręcz e, wskazane, jeśli chodzi o dany proces, który zachodzi akurat wtedy w danym ośrodku mózgu. No i jest to taka rzecz, którą oczywiście, no nie wiem, nie, nie polecałbym studentom medycyny, ale właśnie dla takich osób w wieku szkolnym myślę, że już jak najbardziej można to polecić jako taką, nie wiem, lekturę uzupełniającą E, b, b, albo przekonującą, jak e, masz wątpliwości, tak, czy to jest coś to, ciekawego. Jako taką ciekawostkę właśnie, że mm -hmm. z jednej strony, że ej, komiksy nie są coś wybuchło właśnie, czy mi się zdaje? Bardzo możliwe. Okej, okay, dobra, no to mamy wojnę, ale nieważne. E, jest to taki komiks, który właśnie mo można zachęcić, e, tak jak już wspomnieliśmy e, i pokazuje, jest to kolejny, żywy przykład na to, że komiksy nie są takimi głupimi rzeczami, jak to się nieraz często wciąż słyszę, że komiksy są dla dzieci, co ty czytasz, zajmij się czymś normalnym. I właśnie neurokomiks wydaje mi się, że jest taką rzeczą, którą można przekonać kogoś do tego, żeby sięgnął po komiksy. I jest to bardzo fajny argument właśnie w takiej dyskusji, że to nie są tylko superhero, piorą się po ryjach i lasery z dupy, ale, ale też są fajne, naprawdę wartościowe pozycje. Neurokomiks jest też bardzo przystępnie narysowany. Tutaj ta Kreska jest taka lekka, lekko kartonowa, tak to się mówi, taka, no, kreskówkowa, no, taka no. kreskówkowa, ale z drugiej strony projekty postaci są całkiem ciekawe. Tak jak już wspomniałem, jest tu parę takich naprawdę zabawnych momentów. Mi się bardzo dobrze czytało. Bardzo mi się podoba ta publikacja. Cieszę się, że sięgnąłem po nią jako pierwszą z marginesów i też przy okazji daje mi to już taki Przedsmak tego, że no, marginesy, chociaż skoro e, do tego wydawnictwa w tej komiksowej części zaangażowano Szymona Holzmana z Kultury Gniewu, to też można było się spodziewać, że e, o, wybrane komiksy będą całkiem fajne. No i Neurocomics jak najbardziej taki jest. Cena układkowa 39,90 twarda oprawa, troszkę ponad 100 stron, 100, nawet nie tak troszkę, 136 stron. Fajna rzecz, polecam. I... Wydawnictwo Marginesy to jest kolejne wydawnictwo nowe komiksowe, które już daje mu duży kredyt zaufania. Tam z tego co widziałem ukazały się już komiksy numer 3 i 4 mhm. w ofercie marginesów i chociaż nie wiem dokładnie co to jest, ale przyjrzę się temu. Nie jest to tak, że neurokomiks sprawił, że o nie już nigdy więcej po nic nie sięgnę od marginesów, wręcz przeciwnie. Dobry start jak dla mnie Mam nadzieję dość długiej przygody z marginesami. Neurocomics polecam. No i super a teraz ja przejdę do komiksu który nie wiem czy polecam. Też jest naukowy troszeczkę. Tak bo jest o układzie pier... okresowym trochę. Dokładnie. Batman Metal i nie jest to komiksowa adaptacja piosenki z YouTube'a. Tak która jest zapożyczonym całkowicie kawałkiem od zespołu Devclock który powstał na potrzeby serialu animowanego Metalocalypse z dorobionym teledyskiem, co w jest sensie faktu, że jest super zabawna pierwsza i druga część. Tak czy siak, Batman Metal. Tom pierwszy Mroczne Dni. Tu Egmont e, z okazji... Znaczy, obchodzimy 80 lat Batmana, w związku z tym nie wiem, czy są dobre komiksy z Batmanem wydawane. Cała seria ukaże się w trzech tomach i doceniam to, że Ukazuje się jakby główny trzon i też tajiny do tego, także mamy ogląd na, na wszystko, co się działo. Eee, mniej więcej oczywiście, no tak, tak, te ważniejsze tajiny tak, powiedzmy. Tak, tak. Nie? nie wszystko się ukazało. No. Eee, tak czy siak, te tajiny są beznadziejne. Eee, tutaj mamy e, Steen Titans, Suicide Squad i Nightwing, a nie w tej kolejności. Mhm. A i... Ciekawe czy z Green Arrow'a gdzieś będzie, bo w piątym tomie serii odrodzeniowej, tym ostatnim tam mhm. w środku jest takie zapraszamy do Batman Metal, bo, bo coś tam. Przekonamy się, bo pomimo tego, że mam wątpliwości co do samego komiksu, to w sumie nie bawiłem się źle, tylko tu jest tak nawrzucane tego wszystkiego, że w pewnym momencie no, nie, czujesz, nie czujesz się komfortowo. Najfajniejszą rzeczą, która tutaj jest Oprócz tam projektów postaci, bo to, to zawsze będę doceniał. E, to jest fakt, że zawsze się cieszę jak są rysunki Stiepana Sejcia. E, bo one są po prostu fajne. I je lubię. I jest też okładka z tyłu, którą e, robił Dustin Nguyen, więc też jest spoko o. z automatu. Zobaczę, że jest bardzo, bardzo fajna. Okej, okay, no, bardzo ładna. No. Początek to jest jakiś dla mnie totalny chaos. Nie wiedziałem, co się dzieje przez te Forge, chyba się nazywa. Te, to, ty, to, ty, to czy, ty to czytałeś uważnie, Kuźnia. nie? tak, dokładnie. Ty <śmiech> to czytałeś uważnie. No ja nie doczytałem do końca, nawet, więc. A, scenariusz Scott Snyder, James Tynion IV, rysunki Jim Lee, Andy Cooper i Junior Junior, czyli John Romita Jr. Jak trzy osoby rysują, to jest. A. też to o tak różnych stylach. Tak, o no, tak no, różnych stylach. No, bo... no, Jim Lee, a John Romita to tak jakby trochę. No i w sumie jedyną osobą, na którą tu nie mogę narzekać jest chyba Andy Kubert, bo jego lubię. Mhm. Natomiast Jim Lee mi się znudził, a Junior Junior nigdy nie zdążył mi się wiesz tak jakoś bardzo podobać graficznie. Mhm. komik zapowiada o... Co... a dobra. Uh, może to będzie lekki spoiler, chociaż uważam, że komiksy tego typu ciężko jest uh, jakoś mocno, mocno zaspoilerować. Um, jak ogólnie jestem fanem dorabiania jakichś teorii. I kiedy Grant Morrison stworzył doktora Herta. On taką się nazywał? Ten, co niby był Ojcem Batmana? <grych> możliwe. Stworzył postać, która niby była Tomasem Wayne'em. Mhm. Który ukartował swoją śmierć i tak naprawdę chciał zabić swoją żonę i brusa I e, wszystkie te rzeczy, że tak naprawdę to było tu i dlatego stałeś się tak, jaki się stałeś, były tak mmm, fajne, fajne. Jak Snyder zaczął e, pisać Batmana i były szanse, że będzie dobry i stworzył... E, Trybunał Sów po polsku się nazywa? Tak jest. Stworzył Trybunał Sów, że oni zawsze byli w Gotham, że jakieś, wiesz, tam różne rzeczy i tak dalej. Co ja myślisz? Fajne, fajne, fajne. Natomiast tu Batman, odkąd Morrison wysłał go w przeszłość, jest tak naprawdę kanałem do tego, żeby wielki super zły człowiek, super zła istota przyszła na Ziemię i wystarczy, że e, ogarnie sobie tam sześć, ileś tam metali i wtedy stanie się pomostem do tego. To myśl, se no trochę już dużo <grymne> tak naprawdę się, się, się tego zrobiło ale mimo wszystko jakoś wiesz bawiłem się tak ok można powiedzieć nie lubię określenia guilty pleasure bo uważam je za trochę głupie bo jeśli coś ci sprawia przyjemność i uważasz że głupio że sprawia ci to przyjemność to no to to są jakieś kompleksy jak coś wiesz po prostu sprawia mi przyjemność, to nie mam problemu z, z mówieniem o tym. Bawiłem się fajnie, i, z, ale tak durnie fajnie. Hmm. Mamy tutaj już na układce Batmana z dwoma toporami całego we krwi i e, twój wewnętrzny dziesięciolatek mój. tak, to te, te, tego szukaliśmy, hmm. powinniśmy to przeczytać. I zaczynasz czytać i ten 10 lat mówi, nie, nie, dalej będzie lepiej, no, na, no, na, na, dalej będzie lepiej, trochę jak nie wiesz, oglądasz jakiś śmieszny filmik, pokazujesz znajomym i on wcale nie jest taki śmieszny i siedzisz tak zażenowany, że, e, nie dobrze <laughs> I takie odczucia mniej więcej miałem w metalu, ale mimo wszystko cały czas cieszę się widząc yy, postacie, które, które lubiłem. Wiesz, czytasz sobie Mr. Miracle, niż sobie, fajnie, Mr. Miracle, pytajcie z nim serio. Yy. Mr. Miracle. Pojawia się Mr. Terrific. Myślisz sobie, hmm, Mr. Terrific. Nieźle, niech jeszcze pokaże, że ma na rękawie Fairplay. play. Prowadzam fair play na ulicę. A, tak, tu Mister Mr. Terrific. Super. I no fajnie się to ogląda. Zawsze lubiłem też Elseworldy, więc może te inne ujęcia Batmana. O, I to jest to, co chciałem powiedzieć, zapytać się wręcz, czy, bo ja mam taką teorię już od jakiegoś czasu, że Scott Snyder powinien pisać Batmana dożywotnio, mhm. ale tylko Elseworldy. Ja nie miałbym problemu. Znaczy, znasz też moje podejście. Dobra historia to dobra historia, dlatego zrobienie L's żeby. Fani dali sobie spokój, że to się nie. że to nie pasuje do kontinuum. Bo, bo, właśnie chodzi o to, że. że to nie pasuje Nie, nie, nie chcę tam, to pasuje czy nie pasuje do kontinuum, to mi to tam koło za przeproszeniem koło dupy lata, tylko po prostu taki jakby to powiedzieć Snyder wyzwolony, to jest, to jest taki Snyder, który mu naprawdę po, potrafi odwalić naprawdę dziwne pomysły, a mimo to czytasz, to czytasz jej takie kurde, ale to jest głupie, ale fajne zarazem i właśnie przy metalu miałem takie problemy z tym, że no kurczę, jednak tak nagły skręt o, nie wiem, o 180 stopni klimatu Batmana Kinga i nagle dostajemy ten metal, który jest tak kompletnie z dupy można powiedzieć, obok tych wiesz, Batman Catwoman, ślub, koja ja cię kocham, ty mnie kochasz, oj, wyjdź za mnie i tak dalej, I nagle Batmanium i ba o, sześciu Batmanów z alternatywnego uniwersum i w ogóle coś tam Batman z toporami i tak dalej, no, to, to się gryzie ze sobą. Ale... Wiesz, jaki największy problem tutaj? Mhm. Jak pojawia się Bane i po, spoiler, teraz spoiler, tak? Mogę? Mogę. Pojawia się Bane i pojawia się reszta Batmanów z innych wymiarów i Bane mówi, ile nie nietoperzy do złamania mi się zresztą, potrafił po prostu... I no naprawdę się... niedługo dojdzie do tego, że Tom Hardy był w ostatnich latach najlepszym Bane'em, na jakiego zasługiwaliśmy, bo po prostu, on, on, on po, dajmy nie... Bane'a, był świetny w Nightfallu? Tak. Walicz to. Mm -hmm. to nie, chłamie, nie toperze. Tak, no to obecnie Bane bez jakiegoś zdania o łamaniu w co drugim kadrze to, jest, to nie A jest... A nie, te, przepraszam, pomyliłem się. Najlepszym Bane był ten, którego pisała Gail Simone w uh, Secret Six. Tak jest. Tak, to był najlepszy Bane w ogóle. Tak. Uh, tak naprawdę, ale nawet, wiesz, liczyłem na ten run Toma Kinga i pojawia się u Toma Kinga Bane i jest o, złamić. <śmiech> i wychodzi jak w Batman i Robin, że on po prostu jest typem, który chce łamać ludzi. I to znaczy głównie Batmana chce łamać. I no, no, to, to jest słabe. Natomiast wracając, Natomiast do... wracając do Metala, fajny Ellsworth na pewno by z tego był. Zawsze jest fajnie zobaczyć jak w amerykańskich komiksach bierze się Mrocznych sędziów z, z sędziego Dreda i mówi się, że się to wymyśliło. E, zawsze zabawne. E, co, co zwłaszcza widać, znaczy ten Batman, który się śmieje, tak, to jest, jest super to jest, zaprojektowany. To jest I, sędzia śmierci. Tak, to jak... jest dokładnie sędzia śmierci. Mhm. I nawet jak się pojawiają te osoby i nie do, znaczy ci inni Batman, inne wersje Batmana i nie do końca wiadomo, jak one wyglądają, to jeden tam będzie wyglądał jak inny sen, mroczny sędzia i kolejny będzie wyglądał jak mroczny sędzia. No co zrobić? E, tak naprawdę. Znaczy sam projekt postaci, to że ma tych robinów na, e, na łańcuchach i oni mówią ćwir, ćwierć ćwierć to super. I, I sam pomysł jest naprawdę fajny. E, natomiast no tak naprawdę gdyby nie ilość tych postaci i to, że jest takie, takie przypominanie sobie, o, mogul. Nieźle, mogul. Tymczasem na mogo, myślę sobie. Mogo. Nieźle. Mogo. Tak naprawdę. To. Jest. A oni co się robią, oprócz tego, że są w tym komiksie? Nie. No. Ale jest wielki robot, na przykład. No, wow. No. Wiesz, tak naprawdę to się niewiele różni od Batman Ninja. Jest durne. Tak, tak naprawdę, ale bawię, bawię się przy tym dobrze i szczerze po te dwa następne tomy sięgnę, tak. żeby, żeby zobaczyć, zobaczyć, co się stanie tak naprawdę. Dużo jest. W Ale tym... raczej tak na zasadzie co on jeszcze głupiego wymyśli, czy ciekawe, co będzie dalej? Trochę, trochę mnie ciekawi, wiesz? Aha. Trochę mnie ciekawi, co będzie z niektórymi postaciami, czemu na przykład Halowi Jordanowi się pierścień zaczął rozgrzewać i, i tego typu rzeczy. Myślę, że zrobiłem sobie na tyle długą przerwę od dużej ilości superbohaterów, że mm, to mnie cieszy. <grym> tak naprawdę. Ale czyta mi się na przykład lepiej niż Detective Comics. Który Detective Comics? Ten tysięczny, ten, e, przepraszam, ten odrażeniowy? W, e, w ten w New Fifty? A to, to, to wszystko jest lepsze. <grym> tak, ale wiesz, chodzi o to, że, że to jest Batman, niekoniecznie taki Batman, którego zawsze najbardziej bym chciał, Batman Detective. Hmm? Ale no jest ciekawe. Podobnie wiesz, jarało mnie jak Batman siadł na e, tym krzesełku metrona i, i, i został Bogiem, i było, o! Nieźle. I metal może opływać w takie rzeczy. I Pierwszy raz w ogóle Hawkman jest znaczącą postacią. Tak, tak. Hawkman ma teraz nawet swoją serię solową tam w Stanach i, i po podobno jest istotna czy coś w ten desenie. Ale, ale czy jest dobra? No to już... Zostawiamy Was pytanie. To, to, to, to już śmiem wątpić, bo tam widziałem nazwisko Tonego Daniela wśród twórców, to tak już automatycznie jest minus 10 do zainteresowania. No, no to może rzeczywiście. Dobra, to yy, Batman Metal ewentualnie polecam, jeśli lubicie taką superbohaterską sztampę. Ta, tak bym chyba to określił. Głupia, dobra zabawa. Okay. Zostajemy w klimatach Egmontu. Dwa kolejne komiksy też będą z Egmontu, o których powiemy. I jeden z nich ma 400 stron, drugi z nich ma 600 stron, więc zostały nam takie prawdziwe grubasiki e, Ja zacznę od pierwszego tomu. Fat no. BBPO, piekło na ziemi. BBPO. BBPO, znowu lepsze od Helboja w moich oczach. Dla... Tylko po to wybrałem ten komiks do dzisiejszego odcinka no, żeby, żeby, żeby móc to znowu powiedzieć. A właśnie, Łukasz kowalczyk. Tak jest, nie było jeszcze. W ostatnim o... odcinku w ogóle nie powiedzieliśmy. Jak nie? nie? O kurczę, mm. no, to, no to dzisiaj trzeba dwa razy. Łukasz Kowalczyk. Natomiast e, BBPO, Piekło na Ziemi, tą pierwszy. E, Mignola, Arkudy piszą, Guy Davis, Tyler Kruk, czyli pan z hrabstwa Harrow. E, mhm. I e, rysuje, rysują, tam jeszcze się pojawia paru innych rysowników po drodze. Kolory oczywiście, e, wiadomo, Dave Stewart, okładka także. E, w Niezmien... sensie, czy on już ma takie pieczątki do tych kolorów po prostu. Nie, niezmiennie paskudny papier na okładce twardej, który brudzi się z prędkością światła. Co, co dostajemy w środku? No, yy, historia, pomimo tego, że ma jedynkę w tytule, i czysto teoretycznie powinna być takim świeżym wejściem do, do tego świata, jeżeli na przykład ominęła was plaga żab, ale jednak kontynuuje mnóstwo wątków z tej plagi żab, więc pomimo tej jedynki tutaj od razu przestrzegam, to jest jak najbardziej le legalna kontynuacja. Chciałem powiedzieć legitna? Tak, chciałem powiedzieć legitna, ale się cofnąłem. Jak najbardziej legalna kontynuacja poprzednich historii. Pewne wątki, które tam nie zostały do końca zamknięte, tutaj znajdują swoją kontynuację, ale też pojawia się właśnie to takie nowe zagrożenie. E, między innymi e, tutaj mamy bezkształtne byty z zaświatów, armię takich trochę przytępawych zombie, e, które jednak mają swój pewien plan. Pojawiają się kolejne potwory uwolnione w plazerza. E, komiks nawiązuje kilka razy do Hellboya, do e, konkretnie 6, 7 tomu, przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli się nie pogubiłem. E, jest pewien nastrój niepokoju w szeregach BPPO. Um, pewne postacie, bo tutaj nie, nie, chcę mocno spoiler, nie chcę mocno spoilerować, pewne postacie tam trochę coś tam knują, spiskują przeciwko sobie, niekoniecznie się lubią, nie słuchują rozkazów, ale co z tego? Całość jest zarąbista. Kolejny tom BPPO, który pochłonąłem na jedno posiedzenie, tutaj muszę sobie sprawdzić, 440 stron, mega dużo. A mimo to, nie wiem, godzinka, komiks rozpykany po prostu jak wszedłem w, w pierwszą opowieść w tym tomie to już się zatrzymać nie mogłem tutaj w środku jest kilka miniserii i one shotów nie wszystkie muszę przyznać mi się podobały bo na przykład e, Bogowie no trochę, trochę moim zdaniem odstawali od, od innych opowieści w tym w tym tomie ale już na przykład miniseria Rosja Rysowana przez Tylera Kruka. Właśnie mega fajny jest ten rysownik. Ja go co prawda poznałem przy hrabstwie Harrow, ale tutaj też jest. Bardzo, bardzo. to też masakra, on pięknie rysuje. Tak, w hrabstwie Harrow jest nieporównywalnie lepszy, ale tutaj już widać, że to jest gość, który ma parę w łapie i, i bardzo mi się to podobało. No też hrabstw Haro jest jego, prawda? To inaczej tak, jak on, musisz on tam sprostać. On tam wszystko robi, nie? Prawda? Je jeśli chodzi o rysunki, natomiast tutaj jednak, prawda, był i tuszowany, i kolorowany. No na pewno był kolorowany czy był tuszowany, to. W sumie jeszcze, że wątpię, ale jednak. Ja myślę, że Stewart by go nawet nie pytał, tylko i tak bym pokolorował ten komiks. Do, dokładnie. E, w, m, bardzo mi się podobają jego, jego prace. Guy Davis, który był przez większość plagi żab głównym rysownikiem i tutaj się żegna z serią, też ba, bardzo dobrym rysownikiem jest. I tutaj sobie muszę jeszcze sprawdzić, kto rysował tą, tą końcówkę, bo e, Duncan Fegredo też, też bardzo, bardzo, e, do, bardzo utalentowany rysownik. Tutaj e, kilku artystów w tym tomie się pojawia, ale styl jest mm, dość spójny i poziom rysunków jest jednoznacznie wysoki. Natomiast jeśli chodzi o e, scenariusze, to tutaj tak jak wspomniałem wcześniej, nie wszystkie rozdziały mi się spodobały, ale m, jako całość i tak bardzo mocno polecam. Natomiast nawet ta miniseria Bogowie, która przypadła mi do gustu najmniej, to jest podobny przykład jak w przy przypadku wspomnianego wcześniej drugiego Bloodshot'a Nie aż tak super Ale wciąż bardzo fajny komiks i ja Nie wiem czy Ja mam już jakieś klapki na oczach i, i kompletnie nie zważam na to co się dzieje ale Jak tylko otwieram kolejny tom BPPO To po prostu jest Magia I, i ja, ja lecę przez te komiksy ja już chcę więcej Drugi tom Piekła na Ziemi ukazuje się zdaje się w czerwcu I ja bardzo czekam tak jest, premiera w czerwcu, bardzo czekam, cały czas się jaram, cały czas uważam, że jest lepsze od Hellboya, ale kurde no, warto było czekać te wszystkie lata, aż Egmont sięgnie po, po konkretnie fajne wydania tego PPPO I jeżeli, nie wiem, z jakiegoś powodu nie sięgaliście dotąd po tą serię, można w to wejść od pierwszego tomu piekła na ziemi, ale cholernie warto i tak znać całą plagę żab. No ale wszystko w ogóle jakby I wszystko jest super. W tak. świecie Mignoli działa na tej zasadzie, że możesz ewentualnie sięgnąć od któregoś tomu, ale warto znać wszystko dokładnie, bo, bo wtedy po prostu masz, masz kompletną mm. e, historię. No i cały czas fascynuje mnie to i bardzo mocno podziwiam to, że e, niech no policzę. Mieliśmy już 6 Hellboyów, tak? Mm -hmm. e, sześć tomów BPPO. Nie wiem ile to będzie, ale z jakieś 4000 stron komiksu i to jest cały czas spójna, fajna, dobrze prowadzona i przemyślana historia. Nawet jeżeli ma tam jakieś słabsze momenty. Tak, ale Zawsze to są z... raczej zejście do, znaczy do zera niż poniżej zera. Tak, Jak tak. By? Nawet bym nie powiedział, że no zejście nie do, do zera, zera nie, nie, nie zejście do zera, ale no, no właśnie. Nawet w skali te... od 1 do minus 1. Tak, dokładnie. No, to, o, to w takim sensie, tak. I, i to jest też dla mnie niepojęte, nie że, że to się nie rozjechało, że, że naprawdę te parę osób, które nad tym siedzi, Minola, Arcudi, Scott Ali i. Ci, I że to się trzyma. Tak, że to się I... trzyma kupy i z tego co wiem, to całe to uniwersum, nawet po, nie wiem, 20 latach? Chyba ja ile to tam już się między więcej ukazuje, nie uh -huh. wiem, że no, cały czas trzyma, trzyma poziom, bo wiem, że te późniejsze historie, tam parę tych późniejszych miniserii z BPPO częściowo chociaż poznałem i wiem, te, że te najnowsze komiksy, no one też cały czas trzymają poziom. Jak najbardziej podziwiam szacun, naprawdę i oby tak dalej, oby, oby e, częstotliwość ukazywania się tych komiksów została zachowana oby w przyszłym roku pojawiły się kolejne spin-offy ja cały czas trzymam kciuki za Eba Sapiena, za labstera Johnsona, za o, tak. za, za, za, za e, Witchfindera tak? Mhm. No, tak, no kurczę jest jeszcze dużo tego i, i wszystko będzie się trzymało kupy, zapewniamy Twarda okładka, brudna, już troszeczkę, ponieważ... Ponieważ była czytana. No ja to nie jest wiem. komiks, to się tak, czyta. Tak, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale 119 złotych cena okładkowa z rabacikami koło 9 dych. Warto, warto, zdecydowanie. I kolejny grubos. Ty, tutaj ci nie będę przerywał, ponieważ ja jeszcze nie czytałem, a, a to będzie tak na dobrą sprawę moje pierwsze podejście do tej postaci. Okej. Okay. Tylko mam dylemat. Gdzie to stawiać na półce, koło Mank czy koło Dark Horse? A? Jeszcze tego nie rozwiązałem. Na, najlepiej byłoby stworzyć e, pomost pomiędzy Mangą a komiksem powiedzmy, że zachodnim. Ponieważ komiks, o którym chcę powiedzieć, czyli Usagi Ojimbo Księga Pierwsza, wydana przez Egmont, adaptacja, znaczy adaptacja, oczywiście w oryginale wydana przez wspaniałe wydawnictwo, jakim jest Dark Horse, które dało nam BBPO, dało nam... Czarnego Mota, Hellboya. Alieny, Predatory, Hrabstwo kilka fajnych komiksy. tak Hrabstwo Harrow. Dobre rzeczy. Giants, Lady Killer. Dużo rzeczy fajnych. Dokładnie. Tak. <grym> tak było. I tak jest. I mamy nadzieję, że tak zostanie. Natomiast co do samego Usagi'ego Jojimbo, to jest komiks z Legenda, Stan Sakai, który był na Pyrkonie, na którym żaden z nas nie był, niestety. E no Stworzył takie wiekopomne dzieło, można powiedzieć. Ja z Usagi'ego Jojimbo znałem wyrywkowo jakieś tomy kiedyś, dawno temu. Natomiast e, za każdym razem jak chciałem się wziąć za zbieranie albo czytanie Usagi'ego JoJimbo i docierało do mnie ile tego jest, to było... To nie jest ten moment w życiu, w którym będę zbierał Usagi'ego Jojimbo. I na szczęście pojawiła się opcja, żeby ogarnąć sobie właśnie te tomy sagi Usagi'ego Jojimbo, e, na wysokość komiks dość niziutki, można hmm. powiedzieć. Chyba wyższy niż manga, nie? Czy no, jak tak. manga? Znaczy, no, zależy jaka manga. Zależy do jaka manga, do, do no Hanami to. nie ma startu. Jest mniej więcej podobne. Tak czy siak. E, potężny grubas, ponad 600 stron komiksu i mamy tutaj zawarte e, trzy tomy. Cienie śmierci, dajszo i Pomiędzy Życiem a Śmiercią. E, każdy z tych wewnętrznych tomów, powiedzmy, jest mm, poprzedzony wstępem. W przypadku Cieni Śmierci pisał go William Stout, e, dodajesz o James Robinson, a pomiędzy Życiem a Śmiercią Kurt Busiek prawdopodobnie. E, byliśmy uczeni, jak się wymawia to nazwisko i Busiek. podobnie. podobnie. W dodatkach e, mamy jeszcze bardzo, bardzo mm, ciekawy e, tekst, właściwie notatki Stana e, Sakai'ego e, wyjaśniające parę rzeczy, które są w komiksie. Mamy też okładki, które oczywiście, jak żeby inaczej, e, są super, natomiast cała historia S są w kolorze. To, to jak przeglądałem ten Tom, to, to mnie zdziwiło. Akurat tak pozytywnie. Mhm. Mhm. Mamy też szkice okładkowe oczywiście i takie no, standardowe rzeczy, które się daje jako dodatki do komiksu. E, ja jestem pod tak wielkim wrażeniem, jak ten komiks się dobrze starzeje. E, czytałem go zafascynowany jako dzieciak, ale nie oszukujmy się, jak jesteś dzieciakiem, to łatwiej jest cię zafascynować. E, ale nic się nie zmieniło. Dalej jest wow, ale super. I, i to wyważenie um, poważnej historii, z tym, że jednak mamy e, antropomorfizm tutaj. Mamy króliki, lisy, żółwie. żółwie i ca całą resztę. Uwaga, głupi dowcip, nie ma Polaków świn, więc okej. Okay. Ale świnie są, jakby tak. nie patrzeć. I wypoziomowanie tego powiedzmy dorosłego komiksu albo raczej komiksu dla dorosłego czytelnika pełnego przemocy e, e, i tak dalej z komiksem powiedzmy, że młodzieżowym jest, jest idealne. To hmm. jest wspaniały komiks komiks, do którego można też wracać, tak naprawdę. A to przy wielu komiksach nie mógłbym tego powiedzieć, że to jest coś, co przeczytam, idzie na półkę i kiedyś, powiedzmy po, wiem, po paru miesiącach jest, a przeczytam sobie to znowu. Rzadko się zdarza czytanie czegoś, czegoś znowu, tak naprawdę. No, a Usagi o Jimbo myślę, że prędzej czy później się rozleci od tego mojego czytania, bo bawiłem, bawiłem się naprawdę świetnie. Przepięknie narysowany, czarno-biały komiks ze świetnymi postaciami, które się pojawiają. Bardzo mi się podoba też to, że na początku mamy wprowadzenie co się działo, kto jest kim i tak dalej i mamy historię. I to mnie jest zrobiony w ten sposób, żeby marnować od początku, że, wiesz, że nie może być retrospekcji, nie może być czegoś, co już się wydarzyło? Nie, że musi być po kolei, tu się urodził, tak dorastał, tutaj to, tutaj to, tutaj to. Tutaj jest po prostu opowiedziane, tak, jak Stan Sakaj chciał, żeby było opowiedziane i to jest super. Bawiłem się świetnie, obecnie są dwa tomy dostępne, seria utrzymuje równy poziom, przez cały ten pierwszy tom, który, który przeczytałem, z czego jeden komiks był dla mnie odświeżeniem, mm -hmm. bardziej. A, no super sprawa. To, to jest komiks, legenda, należy wytapetować im pokój, jakby można było powiedzieć. A, polecam, żeby mieć go na swojej półce i sięgać po niego bardzo, bardzo często. Okładkowo 89,99. Tak. I no jak za 600 stron prawda komiksu i to tak tak fajnego komiksu jak mówisz, no to też cena ba bardzo atrakcyjna moim zdaniem. Tak, komiks wspaniały, fajne historie, yy, pięknie, z, yy, pięknie zarysowana akcja, yy, świetnie zrobieni bohaterowie i yy, takie małe smaczki. Na przykład jestem tutaj, stra znaczy strasznie mi się podoba jak ktoś umiera, może zabronić bardzo dziwnie, natomiast jeśli... Yy, Ktoś zostawał tutaj, zostawał, nie boże. Jeśli Usagi bo kogoś pokonał, to miała ta osoba dymek z czaszką, że, że już nie żyje. I masz wtedy pewność, że nie żyje. Też, też taki, wiesz, niby malutki zabieg, ale, ale świetny i pasuje do całości. Nic tu nie odstaje. No super, sprawa. Czyli kolejny fajny komiks, do którego Egmont wrócił. Tak, i koniks, do którego w końcu można jakoś go normalnie zacząć, bo szukanie początku u Zagiego Jojimbo, żeby zacząć go sobie czytać y, spójnie, nie było wcale takie łatwe. No, dostępność tomów była, była jeszcze do niedawna kiepska. Natomiast teraz mamy sagę, pierwsze dwa tomy już są. Andrzej poleca jedynkę, dwójkę sobie kiedyś tam ogarniemy. I co, i na dzisiaj będzie I już. w czerwcu, prawda? No, jakoś, jakoś. Lipiec. Lipiec, Lipiec, grudzień. Lipiec i grudzień. No to cztery tomy będą w tym roku. Na dzisiaj będzie już wszystko. Dwie godzinki pękły? Nie, prawie. Ach, prawie. No cóż, no to może następnym razem. W każdym razie dziękujemy za uwagę. Jeżeli coś tam wam przychodzi do głowy do napisania w komentarzach, to walcie śmiało. E, tylko cenzuralnie prosimy. E, zapraszamy na komiksową Warszawę, na którą nie dojedziemy w przyszłym tygodniu, czyli e, 23-26 maja. Nie, nie przekręcimy jakoś, takoś. Na pewno będzie fajnie. Mm. I co? Do usłyszenia następnym razem za dwa tygodnie. Dzięki za uwagę i cześć. Czołem.